Witamy bardzo serdecznie w 115 odcinku podcastu Bezimienny. No i standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender, a ze mną w studiu będzie dzisiaj również. Rafał Rodomieski? I na tym koniec, witam wszystkich. Dokładnie, i na tym koniec, e, słuchajcie, e, e, koniec. E, dokładnie tak, e, słuchajcie, nagrywamy z e, ten odcinek tylko z Rafałem, w sumie nagrywam, więc jesteśmy tylko w dwójkę no nie udało się Wojtkowi nagrać i ze względu na to co się wydarzy w najbliższym czasie musieliśmy nagrać w dwójkę ponieważ mamy pewne plany no i odcinek musi wyjść więc wyjdzie niestety tylko w dwie osoby, ale mam nadzieję a zresztą historia nas tego nauczyła że w dwójkę to i tak jest bardzo wysoki poziom show us gone show Ja go on ja, ja, ja, myślę, że, ja myślę, że będzie dobrze dobra, słuchajcie, 115 odcinek 115 odcinek to co dzisiaj, o czym sobie dzisiaj powiemy e, otóż słuchajcie przeszedłem a way out przeszedłem a way out i o tej grze chcę powiedzieć e, tak tylko tytułem wstępu powiem, że dużo było pozytywnych recenzji strasznie i po pozytywnych odzewów na temat tej gry no ja się oczywiście z tym jak najbardziej zgodzę, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to był tytuł taki kompletny, na którym, e, którym powinien być. E, ale o tym, o tym, co ja myślę o tej grze e, powiem Wam e, później. E, więc słuchajcie, 115 odcinek, e, jedziemy z Hyde Parkiem, więc jest nas tak dużo Rafale, więc co tam u Ciebie? Cóż... E... Zaczniemy chyba od małego podsumowania tego, co, co mi się udało osiągnąć. Jak wiecie, że raczej nie należy do w życiu. Tak, w życiu przede wszystkim to jest wiesz, ogromne osiągnięcie, moje jako gracza od 20, tam 6-7 lat już. Mianowicie, że mi się udało wreszcie splatynować krasza. Otóż krótka yeah. historia jest taka. Ee, że w oryginalnym crashu na, na PSX można było maksymalnie zrobić 105%. Ee, ja zawsze zrobiłem 104%, bo to było maksimum jakby do zdobycia drogą standardową, czyli wszystkie możliwe klucze, wszystkie możliwe gemy, plus tam z ukrytych dwóch leweli bonusowych też zdobyte. I zawsze była informacja w różnych poradnikach, że ten ostatni kryształ dostaniesz właśnie za skompletowanie wszystkiego w menu głównym, tam chodząc sobie po tym warprumie od swojej siostrzyczki, która tam stoi. I nigdy mi się nie udawało tego zrobić, więc całe życie wielokrotnie gdzieś tam to przechodząc zawsze to było 104%. Nie do końca wiedziałem dlaczego. Może to wynikało z słabej jakości tych poradników, do których zaglądałem. Nie chciało mi się tego bardzo szukać. Zwalałem po cichu winę na to, że, że, że to jest jakaś tam skrakowana wersja, bo, bo dawno, dawno temu to niestety nie był oryginał. Potem na ps trójce grając w tą, w tą odkupioną wersję z PS1 niestety sytuacja się powtórzyła. I teraz przy okazji platynowania, kiedy to już były rozpisane trofea, wyszła informacja, że oczywiście wszystkich procentów jest już więcej, bo doszły doszły levele bonusowe. Bonusowy level miał 3 dodatkowe kryształy, znaczy dwa kryształy, jeden kluczyk za czasówkę, więc tam można było finalnie zdobyć trzy procenty więcej na 108 grę zrobić, natomiast no przy okazji platyn było też rozpisane wymóg odnośnie czasówek. Domyślnie czasówki robi się na klucz niebieski i, i to jest jakby poziom najprostszy. Natomiast do platyny wymagane było co najmniej osiągnięcie złotego czasu lub platynowego. No Platynowy to akurat mi tam wpadł tylko jeden, ale jakimś cudem udało mi się te złota wymęczyć na wszystkich tych najbardziej porypanych levelach. Gdzieś to było kilka podejść po, po czasami po godzinie na jeden level, ale, ale, no ale się udało, weszło, wskoczyły wszystkie, nawet szczerze mówiąc trochę łatwiej niż podejrzewałem, jak już się gdzieś tam na, nad jednym levelem przykręciłem, każdy miał jakąś swoją ścieżkę odpowiednich ruchów do przejścia no i wskoczyła, wskoczyła platyna więc jestem bardzo, bardzo dumny bo to jest jedna z tych gier, które właśnie e... chciałbym, żeby właśnie były wyróżnione tą, tą platyną i w ten sposób zamierzam traktować jakieś takie trofea e... mm. więc to jest tyle zostaje mi jeszcze ewentualnie podciągnięcie platyny w jedynce właśnie jakimiś tam kilkoma osiągnięciami bo, bo tam na 100% gra już jest zrobiona to prawda, wymagałoby to drugiego jej przejścia, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, pomyślimy. Eee, I prawdę mówiąc, po tym osiągnięciu nadeszła taka upierdliwa fala upałów, że przyznam szczerze, że nie byłem w stanie zmusić się do odpalenia konsoli, pomimo że już miałem płytę załadowaną, nawet z kolejną grą. E, jedyne co to gdzieś tam odpalałem telewizor i, i, i nadrabiałem jakieś, jakieś filmy, jakieś seriale, które, e, które tam się już zdążyły odłożyć e, no i byłem też w kinie co najmniej dwa razy, przynajmniej tyle pamiętam e, mamy super mega hit z Polsatu w postaci Drapacza Chmur e, z Rokiem, Skyscrapera e, hasło, że jest to mega hit oczywiście przekazuję tutaj zwracam znajomemu, bo to jest jego autorstwa, Tomkowi Pieniakowi. Niemniej jednak w pełni się zgadzam z taką opinią o tym filmie i nic w nim więcej nie ma niż poza to, co nas filmy na, na Polsacie lecące o 20, 10 lat temu, bo nie wiem, czy do dzisiaj lecą, przyzwyczaiły. Nie wiem naprawdę, czy, czy, czy jest sens pochylać się cokolwiek więcej nad na tym filmem, dlatego że o wiele... O wiele bardziej mi się podobała wizyta na i nie mam 2 co uważam, że jest jedną z czołowych animacji Pixara, które, które po prostu zawsze fajnie tą historię opowiadają z uwagi właśnie, że jest jakaś cała rodzinka opisana wszystkich poszczególnych tych postaci jakoś te wątki są poplątane, oczywiście ona nie jest tam zbyt skomplikowana, można się pewnych rzeczy domyśleć, jakieś twisty, jakieś coś, kto tak naprawdę jest dobry kto tak naprawdę jest zły no wiadomo, musi być ta fabuła tak napisana, żeby większość Wyzwanie dla dzieciaka, który jest tutaj głównym odbiorcą, jakieś stanowić, ale, ale nie da się ukryć, że jako dorosły się również świetnie bawiłem i w sumie na Sansie, chyba tym akurat na którym byłem, było więcej y, takich jak ja dorosłych niż, niż dzieci. Pomimo tego, że są wakacje i w sumie to nie powinno i w żaden sposób blokować, yy... Natomiast no nie wiem co więcej można powiedzieć, no, jest to fajna kontynuacja, bo pierwsza część dosyć dawno temu już wyszła i, i cieszę się bardzo z takiego y, pociągnięcia dalej y, tej marki. Y, tym bardziej, że no, jest, jest ona w jakiś sposób tam autorska tak, no, no, mamy nowe trochę y, inne uniwersum niż tam wszędzie gdzieś tam te same historyjki teraz Marvela i DC i to wiecie inne spojrzenie na tych superbohaterów to to jest gdzieś tam zawsze przyjemne. No, a już za moment się zaczyna, bo mamy Antmana, który też już nowym zwiastunem nas przywitał i, i za parę dni będzie grany w kinie, zaraz będzie e, Mission Impossible, to już jest, e, chociaż z numeracji zrezygnowali, to, to, to, jak pamiętam, to jest szósta część, więc e, też, też ciekawe rzeczy się zaraz będą działy, no i takich trochę, trochę filmów, hitów, kitów będzie do pooglądania. E, i, I cóż, no i w zasadzie to tyle z takich najciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o, o jakieś źródła, źródełka. No. Nie, nie, nie, nie będę gdzieś tam... A, tego... na, y... no? a y, Rafale, na dywizjony uderzasz? Jakie dywizjony? A, na te filmy, te dywizjony? Nie, nie, nie, nie. To jakoś a, nie czuję tego, ani tej całej kampanii reklamowej, ani jakoś w ogóle, w ogóle ani trochę, ani z lewej, ani z prawej. Aha, okay. e, czyli to wszystko? Mm, Czy coś jeszcze nie, rapone? to wszystko. No, nie będę wiesz, zapowiadał tego gdzieś tam na co w ogóle będę szedł, bo to każdy widzi, jaki jest repertuar i jakie są zapowiedzi. Więc y, jest tam, Aha. jest tam w czym wybierać. Natomiast na razie, na razie to co było. Nic ciekawego więcej nie zna. No dobra, e, no dobra, no to, to w takim razie ja. Więc Rafał, Rafał tutaj zdobyła platyny, no to ja też zdobyłem, wyobraźcie sobie, że zdobyłem już swoją 50 platynę, więc mamy, można powiedzieć, mały jubileusz i wbiłem ją właśnie w Way out, o którym dzisiaj powiem. Platyna oczywiście, znaczy platyna była bardzo prosta, więc zresztą o grze i o tej platynie będę mówił też, później, ale jeżeli jesteśmy przy moim Hyde Parku, to faktycznie pograłem sobie w Way outa. Skończyłem, przeszedłem, wymaksowałem go i, i, i, w sumie, i w sumie już został usunięty z mojego dysku. Ale, ale, ale dosyć fajnie mi się w niego grało. Poza tym oczywiście Hands of the God, cały czas gram w te karty no, na przemian z Unchartedem. No, to ten, który naprawdę już już jestem w dwudziestym czapterze na tyle, na maksymalnie na maksymalnym poziomie, na tym jażdżącym i powiem wam, że, że no jest dramat, jest, jest tak trudno i, i tak mi się nie chce, jak mam grać na tym poziomie. W ogóle mi się odechciewa. Zresztą przechodzę do jakiegoś takiego momentu, że już kurczę, o Boże, już tyle ich zabiłem, już mam końcówkę, jeszcze dwóch czy trzech. Ale to jest twoje pierwsze przejście że... od razu lecisz na tym poziomie, czy to już zali? Tak, tak od, od razu. Od, od razu, wiesz co, bo, bo drugie będę chciał robić te, tego speedrana nie? Tam chyba 5 czy 7 godzin no, no no Czasówka jest taka... Najgorzej, że nie bardzo masz punkty, wiesz, yy, jakieś. Tutaj yy, ja raz robiłem podejście do tego speedrana i, i szło mi niby bardzo dobrze. Yy, w sumie na właśnie jakimś tam prostszym poziomie trudności, ale... No, ale najłatwiejszym się gra. No hotelu. tak, tak, ale potem, potem po prostu faktycznie wyszło, że mi brakuje czasu, nie? I, i zabrakło mi takiego przygotowania, żeby sobie spojrzeć na tego speedrana powiedzmy jakiegoś wiesz, na YouTubie i sobie wiesz, zobaczyć hmm. czasówki, w którym momencie on kończy. Wiesz, jakiś chapter, żeby ewentualnie wiesz, wczytać sejwa, czy, czy, czy, coś powtórzyć, nie? Jeżeli coś wiesz, wyszło no. za dużo, bo i, jednak, no naprawdę nie szło mi źle, już wiesz, że grę znałem dosyć dobrze, bo to było po robieniu, już wszystkich jakichś tam potyczek, wbijaniu, wiesz, tych, tych trofełów za walki najróżniejsze, które tam były też dosyć wysoko tam w sumie w tych trofeach po, poleciałem poza, co prawda poza platyną, ale tak naprawdę ta czasówka to jest chyba takie najgłówniejsze, którego mi zabrakło, e, największe i no i ona trochę jednak tam była wymagająca, no nie, nie można było tak, wiesz, sobie całkowicie na luzie polecieć. Mhm. Ale nie wiem, czy granie od e, razu tak. na właśnie e... to, co powiedziałeś. Nie wiem, czy granie w to Uncharted od razu na tym najwyższym poziomie trudności nie, nie wprowadza czegoś takiego, jak takie wybijanie z immersji, bo tam jest wiesz, świetnie opisana historyjka, te, te wszystkie przewidziane, wiesz, oskryptowane akcje. I, I kiedy to lecisz w taki sposób, że się nie zatrzymujesz wiesz, na chwilę, tak trochę właśnie jak na tym speedranie nie? Na tym, na tym łatwym poziomie trudności, że nie robisz powtarzasz tych, wiesz, sekcji po 5, po 10 razy, jakichś tam upierdliwych bardziej, to tak gra, wiesz, zachowuje tą dynamikę i masz naprawdę, wiesz, co, co te 10 co 15 minut jakąś kolejną scenkę, no chyba, że tam dłużej jak po jakimś obszarze musisz pobiegać, ale wtedy ona, wiesz, naprawdę ma takie znamiona filmowości jakiejś swojej, wiesz, zachowane, nie? I w sumie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego cię to jakoś blokuje, że ci się nie chce, powiedzmy, już tam wracać do niej. Znaczy, no wiesz, no, blokuje mnie przez ten wysoki poziom trudności, ale to nawet już nie chodzi o to, że nie jest tam najwyższy i tak dalej, bo ja przeszedłem każdego czartę na, na najwyższym poziomie trudności, ale, ale no, niektóre rzeczy przegieli z taką. Z taką jak dziwną mechaniką, dosyć, bo, no. no tutaj mówię, wiesz, tutaj masz linkę mam... też, prawda, i parę innych rzeczy, więc, no. Znaczy tak, ale, ale, no, no, no znaczy to, to akurat w porządku, ale wiesz, ma, mam na przykład, jestem w 20. rozdziale, tam gdzie są te statki, tam są porozwalane statki tak. i, i od, odnajdujesz swoich znajomych, tak? I masz, masz tą opcję, że tam wychodzi ich bardzo dużo. I wychodzi ich naprawdę bardzo dużo falami i jest bardzo trudno na, na najwyższym poziomie trudności. I masz sytuację, w którym ja po prostu tam robię, ja, rozwalam ich wszystkim, zostaje mi dwie albo trzy. I chcę się cofnąć, ja, jak zawsze się cofam, to cofam się i on się łapie krawędzi. A tym razem się nie złapał się zabiłem. Wow. I nawet, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak mnie to wkurwiło. Ja, ja rzuciłem padem i... i no ale jeszcze chciałem raz spróbować, nie? Takiś nerwosol Mam robić. to, że... No to nie, tam jest, no, w której tam leżą takie beczki czerwone. Tymi beczkami chyba najlepiej jest operować. Ale tam tych beczek czerwonych dużo nie masz. W sensie, że ja jestem na samym początku tej walki. W sensie, że to jest bardzo duża przestrzeń. I, I oni tam, tam biegną z każdej, z każdej strony, że, że, że się skupiasz na jednym miejscu, oni dalej z flanki jednej i drugiej Cię tłuką, więc to, to faktycznie jest... Mniej, mniej więcej, ale, ale zaczynam z góry, z takich małych jakby wysepek, które, które są na, na skałach i po tych skałach skaczesz. No mniejsza o to, tak czy siak strasznie się na tym wkurzyłem i w sumie siedzę już nad tym trzeci dzień i nie mogę tego przejść. Eee, znaczy tam jakoś nie cisa tam godzinkę sobie odpaliłem no dobra nie, przez godzinę mi się nie udało przejść tego momentu to na razie to wale zostałem sobie to na później nie? no ale ale mam z tym problem mam z tym problem Eee, przejdę to, przejdę to, bo no dobra, ale bo po dwudziestym, no dobra, no to, to jest trudne w to w zasadzie to jest temat na poprzedni odcinek że to takie tam wkurwiające, sam sobie chciałeś wybrać taki poziom trudności, Tomasz eee, ale no powiedz mam. mi teraz to, co ostatnio mi nie mogłeś powiedzieć. powiedzieć, czyli czyli jak kwestia, eee, wiesz eee, tego, jakie wrażenie ta gra zrobiła nawet na przykład w tej, wiesz, Afryce chyba najbardziej takiej charakterystycznej eee, no lub no, tych innych tam nasłonecznionych eee, powiedzmy GPM, miejscach GPM. Yy, tak, jeepem po Afryce, albo ten plac właśnie yy... duży rynek w, w, w Maroko, czy gdzie to tam było. Yy, tak, tak, tak, tak. Zlemurkiem, tak. Nie, znaczy Rafale graficznie to jest to jest to jest kozak, nie? To jest yy, krasa światowa ogólnie I, i powiem ci, że, yy, ale też te, też nie zawsze, też nie zawsze, bo nie, no wiadomo, że idealu by... nie ma. Tak, powiem Ci, że na początku jak grałem to tak średnio, ale później czym, czym, czym dalej w to grałem, tym widziałem, że ta grafika jest coraz ładniejsza. Osobiście, osobiście, no ale gra też ma trochę, nie? Chyba tam z dwa lata ma. No dwa lata ma, pomyśl jakie to robiło wrażenie, no. wiesz, na premierę dwa lata temu, jak ja to ogrywałem. No więc, więc tak, teraz trzeba by było zobaczyć jak Gadowur robi wrażenie, albo nie wiem... Ja, no, no ja, ja już czas... powoli sięgam po niego, bo chcę. No właśnie ja mam go tutaj, może go wykościąć. Tylko ja się nie chcę miejsca. skupić na ekskluzywach teraz i, i pocisnąć y, Horizona i, i godowora. To są takie must havey, które powinny być. No i mam obydwa, ale nie mam, nie mam na razie czasu. E, tak, ale nie, no graficznie e, wiemy, że to jest klasa światowa, i na Naughty Dog zawsze to dobrze robiło. Zobaczymy, co będzie z The Last of Us. E, słuchajcie, i poza tym, że sobie grałem tego Uncharteda, i poza tym, że sobie splatynowałem i i poza tym, że dalej sobie grałem sobie w Hands of the God na konsoli, bo dalej w to lubię. Pograłem sobie trochę w Super Hot. Eee, a to już kiedyś na odcinku mówiłem, ale, ale, ale dalej jest świetny, eee, i dalej mi się w to bardzo dobrze gra. Na wiarze, żeby nie było dalej gram Wiarze eee, I chyba tyle, i chyba tyle. Eee, Poglądałem na pewno, skończyłem bilionsów. Eee, trzeci sezon świetny. E, standardowo wysoki poziom. Obejrzałem sobie film o Churchillu e, the, the Darkest Hour. Eee, ciekawa postać, no i ja akurat jakoś tam e, e, nie zapatrywałem się wcześniej, kim on był, co on zrobił z historii, u mnie było zawsze średnio, ale, ale, ale dosyć ciekawy film, bardzo, bardzo dobra, pierwsza planowa rola, już nie pamiętam kogo, przypomnę sobie, Gary Goldmana, dokładnie, świetny film, świetny film, Podobno on, on taki do końca nie był, tak jak w tym filmie, więc, więc trudno mi powiedzieć, czy, czy to wszystko jest prawdziwe, czy nie. Aczkolwiek to, to, to tylko było pierwszego tam panowanie parę miesięcy, to, to to jest film od momentu, kiedy on tam staje się tym ministrem, premierem i, i, i dopiero tam zaczyna się wdrażać w to wszystko i w sumie film się jak już tam niespodziewanie kończy ale polecam, jak najbardziej polecam właśnie, właśnie dla tej pierwszej planowej roli, a poza tym obejrzałem jeszcze coś takiego starego a, jakiś polski film śpił kochania, śpi kochaniach, ale o tym, o tym nie muszę mówić no, no. nie, to no z polskich oglądałem już też jakiś czas temu yy, Bogowie i to, to naprawdę świetna historia no, to to, to, to, stary film, eee, już no? Stary film, no, jak ten i Twój, tak? Natomiast y, z takich świeżynek Netflixowych y, to trafiłem ostatnio, y, ale nie wiem właśnie czy mówiłem, już, już mi się wymieszało y, o Good Girls, y, o serialu. Chyba nie mówiłem. Nie, chyba nie. To jest to taka amerykańska sucha historyka, y, opowiadająca o trzech typowych amerykańskich mamusiach czyli jedna jakaś tam, no wszystkie oczywiście mają jakieś tam problemy z kasą i, i tak się układają tam ich historie, że te problemy zaczynają przyciskać się do muru i wpadają na pomysł, że obrabują jakiś tam sklep. No i Oczywiście gówno wpada w wiatrak, jak można się było spodziewać, więc po chwili zaczynają w jakiś tam sposób współpracować z jakimś lokalnym gangsterem, bo, bo coś tam mu zawiniły, żeby to odpracować i tak dalej. No i tam przez ileś odcinków się ciągnie cały czas taka historia, kiedy próbują ratować tą swoją sytuację. I mówiąc szczerze, jest to taki dosyć ciekawy pomysł na to, żeby, żeby trochę nowych wątków wprowadzić, więc całkiem się to przyjemnie ogląda. Jest tam dosyć sporo humorów, jest bardzo fajna e, główna aktorka, e, bodajże Kristina Hendricks się nazywa, taki nie. można powiedzieć czołowy milf. E, nie, nie za często gdzieś tam widywana na ekranach, ale naprawdę fajnie wygląda w tym e, serialu i, i gdzieś tam jej gra, mi się podoba i, i powiedzmy fajnie tam tworzy tą postać, bo jakoś można powiedzieć wodzirejem trochę takim jest tej grupy tych tych trzech mamusiek no i tyle no fajny na pewno serial wiemy, że tam jest napok taki wiecie upychający tych wszystkich treści Netflixie że coś takiego zawsze warto wyłapać jeżeli się pojawi, nie bardziej, że to jest pierwszy sezon dopiero, więc szybko się wciągnie i ewentualnie ktoś sobie będzie czekał na kolejny albo inny no i i Ja myślę, że ja, ja osobiście swojego Hyde Parka w sumie pomału z, z mogę zakończyć i przechodząc płynnie do informacji, słyszeli właśnie e, Rafale, że Stranger Things trzeci sezon będzie dopiero za rok. E, przez to tak, że miarę... dosyć mocno prze, przeciągnęli, już pewnie prędzej obejrzymy sobie grę o tron. E, to, to na pewno, to na pewno. E, dobra, ale to w takim razie, jeżeli przechodzimy do newsów, ale po, poczekaj, Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, Rafał, bo ja tylko chcę powiedzieć czemu, bo nie wiem, czy wiesz czemu? Bo chcą dopracować. No chcą dopracować, ale, ale wyszła też informacja, że trzeci sezon ma mieć bardzo dużo efektów specjalnych i ta postprodukcja zajmuje im dużo więcej czasu niż poprzednio, dlatego po prostu zdjęcia już są dawno zakończone. Już mnie bardziej interesuje, że Ricky. Morty się efektami się po, po prostu teraz. Że co, że co? Ricky Morty ma być we wrześniu, to jest ważniejsze. No ja jeszcze, jeszcze tam chyba dalej jestem w połowie drugiego sezonu, coś takiego. No okej, okay, Rafale. Więc ty też chciałeś coś powiedzieć, Bo co ci przerwałem? tak? Przechodzimy do newsów. Czy najpierw swoją magiczną sprzedaż chcesz wyciągnąć? Nie, nie, nie. Moja magiczna sprzedaż będzie prze, przed moim magicznym tematem, więc na razie się, się bawmy, co tam słychać w świecie. No to co tam słychać w świecie? Eee, tak ukochane przeze mnie i chwalone Gran Turismo. Moi drodzy, zostało zapowiedziane, że w najbliższej aktualizacji, poza oczywiście kolejną porcją e, samochodów, poza kolejnym torem, poza jakimiś tam jeszcze e, kilkoma bonusami, jakimiś e, planszami do, do, do robienia zdjęć kolejnymi, wchodzi również obsługa mikropłatności. I będzie można Na sobie, jeszcze. będzie można Na sobie jeszcze. za gotóweczkę, poza grą, kupić, znaczy w grze kupić sobie za walutę prawdziwą y, samochody. Ponoć Bo nie na wszystkie, rysiu, tak nie, wszystkie nie wszystkie będą miały chyba tą możliwość, to chyba tylko te jakieś tam do, do, do dwóch milionów kredytów, czy, czy coś w tym stylu. Mm. Moim zdaniem to akurat biorąc pod uwagę jaka mechanika jest w tej grze, że tam e, codziennie dostajesz losowo wybraną furę i to wcale nie jest wybór jakichś shitów, tylko naprawdę z pełnej puli jest losowanie brane. E, za zrobienie treningu, czyli tam przejechanie 40 kilometrów, no to jest to raptem parę wyścigów, nie, z, wiesz, odpalasz grę na pół godziny i te 40 km wbijasz i codziennie masz ty losowania, więc ten garaż tak naprawdę, jeżeli w to pogrywasz sobie trochę, to ci pęka w szwach i, i myślę, że naprawdę ta gotówka, którą uzbierasz w międzyczasie w zupełności wystarczy na to, żeby kupić pozostałe, brakujące ci tam do garażu marzeń auta. Tak? Ale to, że jest taka opcja dla nazwijmy to leniwych, to, to moim zdaniem nie jest to jakaś tam wielka zmiana i nie upatrywałbym się w tym jakoś bardzo takiej strategii, że jak tam bardzo burzliwą widziałem dyskusję w komentarzach, to się wiesz pojawiały głosy, że no gra była od początku niedorobiona, więc ją tam na początku wiesz po cichutku naprawiali tak jak No Man's Sky darmowymi patchami, a teraz kiedy już naprawili do jakiegoś poziomu akceptowalnego społecznie, to będą na niej zaraz bo moim zdaniem to wcale nie będzie jakiś tam duży zarobek i, i, i o wiele więcej ta gra jako marka zarobi na sobie y, poprzez utrzymywanie w ogóle atrakcyjności, że tam ciągle są jakieś nowe y, nowe, nowe konkursy, nowe zawody y, wrzucane w mam myśli te online'owe tak, y, turnieje i tak dalej I, i raczej to jest kwestia tylko po prostu otwarcia progu pewnym osobom które tam chcą sobie faktycznie nie nie wbijając te kredyty tylko tylko normalnie kupić tą furę no, nie da się ukryć, że jeżeli rozrzut cenowy jest pomiędzy nie wiem tam 30 tysięcy kredytów a, a 2,5 miliona to jest to naprawdę duży rozrzut ale tak naprawdę w poprzednich częściach też były takie rozrzuty jeżeli chodziło o fury premium i, i tam wcale nie było możliwości kupna tego za gotówkę biorąc pod uwagę, że wybór tych aut był zawsze duży to tak naprawdę długie godziny gry uprawniały cię do ciężkiego wyboru powiedzmy no jednego nie wiem, z dziesięciu samochodów, których chciałeś kupić, tak? więc to mm, w jakimś tam w jakimś określony sposób było pierdliwe. Na pewno nie jest to styl Ubisoftu, który, który w swoim dekru dawał konkretne fury za gotówkę, czyli te, które kupowałeś sobie w grze, niektóre były tanie, niektóre były w chuj drogie eee, i powiedzmy mogły się kupić szybciej poprzez do ładowanie sobie waluty, to ewidentnie było tak zaprojektowane ale ponadto miałeś samochody, które tylko poprzez DLC mogłeś sobie dokupić i, i to już było słabe, tak? bo tam wrzucali powiedzmy jakieś takie, wiesz, yy, pobudzające, bardziej tam ciekawe jakieś modele, nie? wymyślne, czyli nie klasyka, nie Mustang, nie korweta i tak yy, dalej. Więc w sumie nie hejtuję jakoś bardzo tego ruchu, zobaczymy jak to tam dalej będzie formowało. Cieszy mnie to, że gra cały czas... Yy, ma rozwija się może w ten sposób i, i, i utrzymuje jakoś tam graczy przy sobie. Zauważyłem też, że sporo osób yy, może też z uwagi na niską cenę wejścia, bo pomijając standardową cenę na półce, która jest jakimś tam, wiadomo, horrorem typu 250 zł, to jednak yy, nie ma najmniejszego problemu, żeby ją wyrwać za yy, nawet chyba tam 5, 60 zł na jakiejś promocji na yy, PS Store, czy tam za stówę w, w, na płycie, tak, więc... Yy, Tutaj dalej możemy sobie tanio kupić tą grę i, i w ten sposób dalej sobie to traktować, że to jest gdzieś tam rozgrywka online potem. No, to to jest taki duży news, duży mały, który pobudził trochę dyskusji na internetach. Dobra, to ja, ja, ja coś powiem może na fale. <śmiech> Otóż nie wiem czy pamiętasz dobra, to, to, to może zacznę od jakiegoś innego newsa przede wszystkim No Man's Sky gra, o której się kiedyś tam mówiło no właśnie to kiedyś... też chciałem do tego nawiązać nie, że weszła tak no. tak, tak, tak, no i w końcu słuchajcie no bo po, po tylu latach, nie wiem po, po dwóch, po dwóch, trzech latach, tak no po dwóch po dwóch, po dwóch, tak w końcu doczekaliśmy się mamy Poza tym, że, poza tym, że gra wyszła na Xboxa w końcu, czyli PS4 stracił swój czasowy eksklu, ekskluzywność konsolowy powiedzmy i w końcu gra zawitała na Xboxa, to w końcu dostaliśmy multiplayer. Multiplayer, w którym możemy się bawić z kumplem i można robić różne fajne rzeczy. Podobno jest to dobre, podobno bardzo dobrze się to sprawuje, ale niestety sprzedaż No Man's Sky na Xboxa jest słaba, o czym powiem Wam później w sprzedaży. Ale fajnie, że w końcu po obietnicach, dwuletnich obietnicach w końcu coś się ruszyło z tym i, i wyszło coś takiego, co się właśnie nazywa Internet w No Man's Sky. Więc jeżeli macie No Man's Sky jeszcze, ja w ogóle mam i może spróbuję w ogóle to, ten twór, szczególnie, że No Man's Sky mało zajmował, chociaż boję się, że po tych aktualizacjach może, może troszeczkę więcej zamować, ale tak czy siak jeżeli macie to gdzieś tam jeszcze nie wyrzuciliście albo nie wiem, nie połamaliście płyty, to możecie się tym zainteresować, bo myślę, że myślę że teraz warto, szczególnie jeżeli, jeżeli ktoś ma, bo ta gra nie była aż taka zła, tylko że po prostu e, balonik pękł. Eee, z, bo niektórzy po prostu byli zbyt mocno nachajpowani obietnicami, ale gra sama w sobie mi, mi osobiście się bardzo podobała i ja po prostu ją wziąłem nie znając ją wcześniej i grałem się w nią bardzo przyjemnie eee, no, Rafale, czy masz coś jeszcze? Co byś powiedział na taką historyjkę typowo internetową, mówiącą o tym, że jakiś bardzo nakręcony fan napisał do naszego rodzimego Techlandu, aby pomogli mu oświadczyć się dziewczynie, z którą się wspólnie zagrywa w Dying Lighta? Słyszałeś tą historyjkę? Że, że przez Dying Lighta, tak? Przez Dying Light. Lighta, że sobie razem grają, tak? Więc on napisał do nich, wymyślili coś takiego yy, i, i została napisana jakaś tam krótka misja, która w ramach dodatku The Following się pojawiła yy, i została ona skierowana do tego, żeby ta dziewczyna imieniem Hanna yy, przyjęła jego oświadczenie. Więc oni sobie razem przeszli tą misję, yy, i ona zobaczyła to i stwierdziła, że o jejku, w tym krainie zombie mi się oświadczyłeś, kocham cię i tak dalej. To jest oczywiście, wiesz, jeden wielki fake, bo wiadomo, że gracze nie mają dziewczyn, ale ogólnie pomysł akcji marketingowej ciekawy, no i wiadomo. Czyli nie? jesteśmy wyjątkami, Rafał nie no, my to oczywiście tak? wiesz, że my gramy na YouTubie tylko to i tak wiesz, długo nie ma co lecieć o, tak, na tej tak, ściemie, tak, tak, tak. Ale, ale w gruncie rzeczy, no wiesz, no, mi się podoba tutaj pod tym kątem to, to podejście wiesz, takie ludzkie tych landu, oni się tacy wydają dosyć mm, fajnie podchodzący wiesz, do, do, do tego i to się tak daje w sumie zaobserwować wiesz, niejednokrotnie, więc e, to jest taka akcja w takim klimacie, która na pewno im tam się e, dobrze że odbije na, na, na rynku gdzieś tam, nie? Mhm. Może akcje, wiesz, nie, nie, nie, nie pójdą w górę tam jakoś tak mocno, nie, nie odrobią takiej nie, straty. Nie, nie, taka, nie, wiesz, ale, ale... nie będzie to Spokojnie. taki ruch jak, jak na Facebooku, na giełdzie, który, wiesz, tam 130 miliardów w jeden dzień stracił, bo, bo wyniki mu się nie spodobały finansowe, wiesz, po, po, po, po publikacji. To jest, kurde, chore, wyobrażasz sobie? No nie? No no dobra, eee, ale to nie jest giereczkowo, więc nas to nie obchodzi. Eee... Ja, ja, ja, ja chcę, ja chcę teraz, ja chcę. Ja chcę, dobra, to dawaj. Eee, dobra, więc to tylko taka szybka informacja, że jeżeli jesteś fanem FIFA 19, czekasz z uniecierpliwieniem na FIFA 19, tak jak z pewnością 30% graczy, które mają konsolę, albo może nawet i więcej, E, więc z pewnością e, musisz sobie zapisać w kalendarzu 14 wrzesień 14 wrzesień, ale może być to też 11 wrzesień ale mniej więcej te, te rejony, ponieważ wtedy wyjdzie demo tej jakże wspaniałej gry e, FIFA 19 e, premiera jest 28, więc e, jej zapowiedziała, że mniej więcej o 2 tygodni przed premierą e, będziemy e, mogli pograć FIFA Pamiętam, że ta FIFA wygląda obiecująco, pomimo tego, że 18 strasznie hajtowałem i dalej twierdzę, że to jest jedna z gorszych FIFA, jaka w ogóle powyszła w przeciągu ostatnich, powiedzmy, numeru 10 w górę, to jest jedna z gorszych FIFA, jaka wyszła właśnie 18, to ta naprawdę może coś nowego wnieść do tej serii trochę już skostniałej, pomału się robiącej i nastawionej tylko na hajs ponieważ zostały fajnie zaimplementowane te strzały, tam będziemy mieli dodatkową opcję z przyciskami, jeżeli chodzi o strzały, tam będą pojawiały się normalne dodatkowy suwak ze strzałem i tam trzeba będzie jakiś, jakiś timing coś tam wyczuć, żeby fajnie posłać piłkę z daleka albo z powietrza, albo z, różnego, z, różnych, z różnych odległości i wygląda to obiecująco i już Pierwsze recenzje, może nie tyle recenzji, ale pierwsze opinie na ten temat są bardzo pozytywne, więc może FIFA idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy. Ale jeżeli znowu będzie z niej, z niej zrobiony hokej, e, czyli wyniki będą standardowo 5-4 to są standardowe wyniki, to no nawet strzały im nie pomogą. Więc trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że nie kończy się jak w hokeju. A jeżeli o hokeju mowa, to właśnie beta Angela 19 jest już do pobrania bodajże od paru dni, od zeszłego chyba tygodnia, od środy, jak, jak, jak mi się wydaje. Ale co najśmieszniejsze, żeby pograć w tą betę, to niestety trzeba sobie zagospodarować 22 giga. Oni są pierdolnięci. Od trzech dni już staram się ją ściągnąć, więc jak ją ściągnę to może za dwa tygodnie w podcaście coś tam powiem o niej, bo miałem dłuższą przerwę, ale tak powiem na zasadzie dosłownie minuty, dwie, czy w końcu coś tam się zmieniło, bo ja miałem wrażenie, że jeżeli chodzi akurat o Angelę, to w rok, w rok gramy w to samo, może brak konkurencji robi swoje. Eee, no, ale ale ale słabo, słabo, słabo. No nie eee, to ale samo, ale bo zobaczcie. jest inna cyferka i innowacja. Sła, słabo, mówię, i słabo. No okej, okay, okej, okay, ale, ale yy, Rafale dałbym ci dwa rędzenie, tak pograłbyś tak, jeden mecz drugi mecz i ja bym ci powiedział, spyta się ciebie, która jest starsza. Eee, nie wiem. I autentycznie tak jest. No, pewnie e, no. bym e, to tyle, nie wiedział, Rafale. tak? Podejrzewam, że wiesz, przy, przy odpowiednich wiatrach to, to ja bym ci puścił nowe Gran Turismo i, i starego Drive Cluba, i też byś nie wiedział, które jest, które. Bo, bo to wiesz, jak się dobrze gdzieś tam zaprezentuje. No ale okej, okay, mm. rozumiem. No, no to, to, no to, to, to poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, bo już wy, wy, wywaliłeś tego Drive Cluba, więc ja może powiem o tym Drive Clubie. E, słuchajcie, twórcy Drive Cluba zrobili bardzo dobrą grę. Evolution Studios zrobili bardzo dobrą grę. Właśnie to był Drive Club. Ta gra była bardzo dobra, ale ona nie była dobra w dniu premiery. Sony się pospieszyło, wszyscy się pospieszyli, wydawca się pospieszył i no i niestety wyszedł jeden wielki chuj z Drive Cluba. Przynajmniej na premierę, bo później gra została bardzo fajnie, że tak powiem, dopracowana, dużo aktualizacji i ogólnie na dzień dzisiejszy Drive Club jest jedną z lepszych gier na PS4 wyścigowych, jeżeli nie najlepszą, ale niestety premierę miało beznadziejną ze względu na bardzo duże problemy z rzeczami, których tam, tam połowę rzeczy nie było, nie działało i, i, i w ogóle to, to było słabe, to była jakaś tam beta. I, słuchajcie, I przez to właśnie, że Evolution Studios zrobiło to, co zrobiło i Sony się troszeczkę z tym pospieszyło, e, chłopaki się musieli wynieść. No i wynieśli się, ale znaleźli szybko pracę, znaleźli pracę w Deep Silver. W studiu, który robił między innymi e, powiedzmy jakiegoś Saints Row, czy e, głównie Saints Row i Homefronta. W tym, w tym studiu w tym studiu, w Deep Silverze, ee, twórcy OnRush, e, boże, tw twórca, a już powiem, e, powiedziałem. Dobra, e, tw twórcy Drive Cluba sobie właśnie byli i stworzyli sobie właśnie e, w tym studiu grę, która się nazywa OnRush. OnRush to są bardzo dobre wyścigi, rafale, i e, e, podpinam cię, żebyś sobie je ogarnął, bo ja je sobie ogarnę. To jest fajny arcadik i jak widzę po recenzjach, po recenzjach stron, z której biorę, biorę po prostu te recenzje, to ja mam wrażenie, że mamy, e, mamy e, do czynienia z bardzo dobrym tytułem. Ale o, o czym mówię? on raz on widziałem w moich ulubionych stronach, nawet dziewiątki podostawało, gdzie rzadko tam są dziewiątki. E, Soma summarum, gra dosyć, dosyć dobra, dosyć solidna, nawet gdzieś bardzo dobra albo rewelacyjna. Strasznie słabo się sprzedała, i właśnie twórcy Drive Kraba już ostatecznie, czyli Deep Silver, ostatecznie e, poszli się walić. I niestety studio już nie istnieje przez właśnie bardzo złą sprzedaż. on rusza. ta dan, koniec. Jaki e, jest studio... sens teraz kupować, żeby to ratować? Znaczy, nie, podobno, podobno, a no, ale nie no, już w, w ten sposób to już, to już nic z tym nie zrobisz. Mogę ci tylko powiedzieć, że że cały czas ta gra będzie wspierana, więc, yy, więc nie, to na więc pewno to jakiś ciekawy tolik, który można na pewno wyciągnąć ale... za niepełną cenę, bo on gdzieś tam wiesz lata po 150 czy coś w tym stylu do, do wzięcia. Mhm. Eee, zobaczymy, zobaczymy, czy on będzie eee, się tam dobrze nie no, no ale, ja ale to Ja osobiście taki... się nim zainteresuje. Ja, gdzie ja mam wywalone, ale widzę, że faktycznie on nie może być dobry, więc Chętnie w niego pogram. No, to tyle, jeśli chodzi o to. Coś, Rafale, ty masz jeszcze? Chcesz powiedzieć coś z wiadomości? Coś, coś tam? Chyba nie. Chyba najważniejsze Chyba nie. rzeczy. Znaczy, wie, wiesz, no, nie mamy dzisiaj Wojtka, więc tych wszystkich esportowych pierdół nie będzie. Pececiarstwa nie będzie, więc mamy w zasadzie ogarnięty cały, wiesz, całą branżę. Czyli, czyli po prostu to będzie w końcu dobry odcinek. tak? To będzie w końcu dobry odcinek. No, to ja jeszcze zostanę przy tych wiadomościach, bo jeszcze chciałem powiedzieć dosłownie o dwóch rzeczach. Tak, słuchajcie, jest sobie gra, to, to, to, jest, to jest dosyć ciekawa gra. Nie miałem jeszcze z nią styczności, ale mnie strasznie za, zaintrygowała. Słuchajcie, jest sobie gra, która się nazywa The Persis, Persistence. Persistence, czyli gra w sumie na wiara, to jest taki trochę survival. E, survival, horror z elementami survivalu, ale takiego też połączonego z delikatnym craftingiem. E, suma summarum trzeba przeżyć. Gdzieś jesteście tam na statku, trochę dumowe klimaty i tam musicie sobie przeżyć. W wiarze. podobno działa to, e, wygląda i działa to bardzo dobrze. Ja osobiście w to nie grałem. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w tej grze jest bardzo fajna opcja zaimplementowana. Aplikacja. I wyobraźcie sobie, że wygracie sobie na wiarze. I jakiś tam, nie wiem, wasz ziomek, powiedzmy, że, że ja jestem z Rafałem i Rafa sobie ściąga tą aplikację i dzięki tej aplikacji, ja, ja mam założonego wiara i sobie gram, a Rafał dzięki tej aplikacji może pokazywać mi na planszy dodatkowe elementy, podświetla mi te elementy i po prostu pomaga mi, po, po, pomaga mi sterując aplikację w telefonie, jak, jak mogę po prostu przeżyć? Jak szybko znajdywać coś? Albo może on coś zobaczy, a ja nie zauważę? I po prostu pomaga mi na telefonie e, przeżyć. Po prostu a to przeżyć jest podglądem przeżyć live grze. tego, co ty widzisz zrobione? E, e, na zasadzie streamingu? Czy, czy, czy, czy Znaczy ty, ty, ty... Nie, nie, nie, Rafale. Ty musisz być obok mnie. My musimy grać razem, tak? Nie, no tak, ty, ale ty, ty siedzisz obok mnie. drugi ekran jest ty, ty, na widzisz, telewizorze? Tak, tylko... tylko ty, ty masz, wydaje mi się, że ty masz większy podgląd. Nie wiem do końca, jak to wygląda, tylko tylko czytałem o tym. Gra, gra już wyszła, jest do ściągnięcia, jest do kupienia. Tylko wiem, że ty po prostu masz jakiś większy podgląd na tym. No i możesz mi powiedzieć, wejdź do tego pokoju tam w rogu coś będzie, nie? Dobra, to ja wchodzę i tam w rogu coś będzie, ale, bo to nie wszystko. Poza tym, Rafale, że możesz mi pomagać na tej aplikacji, to możesz mi też pierdolić wszystko możesz mi też wszystko niszczyć i możesz mi coś tam wszystko psuć nie wiem do końca jak to wygląda, ale sam pomysł jest zajebisty, ale poza tym to, że ty mi możesz psuć pomagać i psuć, to i ja mogę to też tobie psuć, żebyś ty mi nie psuł no to w ogóle mindfuck i powiem wam, że do końca nie wiem jak to wygląda, aczkolwiek już brzmi obie obiecująco i trochę o tym czytałem eee, podałem się ten pomysł i być może będę chciał go niedługo sobie sprawdzić, bo lubię takie fajne pomysły szczególnie wykorzystywana dodatkowa aplikacja do gry w której po prostu która jest na wiaże no nie więc więc więc świetne I, i strasznie mi się to podoba więc ja sobie to ogarnę persistence to jest coś A no, na wiarze nie grasz zawsze w słuchawkach gram w słuchawkach no tak no bo wiesz odpalając głośniki nie masz tej wiesz tutaj no właśnie ci rzepczę, I ja tutaj, tutaj mając tego kogoś obok siebie to będziesz grał w słuchawkach Eee... Znaczy, bo to takie wiesz, pierwsze, co pomyślałem, że ee... chyba nie, no, głupio tak. Okej, okay, więc więc Rafale. Okej, okay, więc to, to może wyglądać na dwa, na dwa sposoby. Oczywiście możesz sobie rozwalić w domu kino domowe, tak, więc i tak wziąć głośno więc i tak masz ten, a, a ktoś obok ciebie gra, to raz, dwa. Jeżeli gracie, jeżeli ktoś chce cię udupić, to i tak go nie musisz słyszeć, bo i tak chce cię udupić, tak. A czy że, że że być może to jednak nie wygląda tak, e, tutaj coś masz, tylko po prostu może coś tam w aplikacji mu coś tam podświetlasz, że informacja, o, twój, twój kompan znalazł ci to i to i gdzieś tam strzałka jest i gdzieś tam idziesz i bierzesz i znajdujesz. tak? No, może ale, to inaczej, ale, ale ty wyobrażasz nie sobie, wie. żeby grać obok kogoś w pełni świadomie mhm. i, i się odciąć od niego tak, że nie dość, że okulary założysz, to jeszcze założysz słuchawki i, i w pełni świadomie sobie obok tej osoby siedzisz? W sensie, że gra, no, ale jest, to jest zaprojektowana pod to, że. że, że... E, Rafale, okej, okay, ale, ale gdzie, gdzie to jest problem? No? no bo wiesz, jak jesteś normalnym użytkownikiem wiara, no to musisz się przyzwyczaić do takich rzeczy, tak? No. Wy... Tak, Słuchaj, tak. to, to, to, to, to może inna opcja. E, Rafale, wiem, w jakich warunkach nagrywasz. Czy wyobrażasz sobie, żeby twoja dziewczyna obok ciebie siedziała i oglądała telewizor? No nie. No nie. A ja czasami tak nagrywam. I ja nie mam z tym problemu. Ja, ja po prostu nagrywając, od, odrywam się. Grając, odrywam się. Ja po prostu jestem skupiony na czymś. Szczególnie jak gram w, na wyjarze. Więc ja mam to kompletnie w dupie. Jak gram warsztat Teda, to oczywiście kurwie i tak dalej, e, ten. Ale jeżeli gram na no to ja mam okulary. Ja, ja mam w dupie, czy ktoś obok mnie przechodzi i zaraz nie, zaraz nie dostanie, mówię mówę, mówę w twarz. Mnie to nie interesuje. I tak samo jak teraz nagrywam. Ktoś może tutaj siedzieć obok mnie na, na kanafie, na, na której nagrywam, ale ja będę miał to w dupie, bo ja skupiam się na tobie, na rozwoju i na tym wszystkim. No to ona ma uważać, żeby mnie nie wkurzyć, żeby, żeby nie być za głośno, nie? No, ale, ale to, to już swoją drogą. Znaczy, myślę, Rafale, że to jest do, do ogarnień. no zobacz, nie? zobaczymy, no pewnie to ograsz, no skoro, skoro cię zainteresował tytuł, to wiesz, to fajne, fajne. Właśnie, na właśnie VR-owe ciekawy, ciekawy jestem, co tam się nowego No, a, a wiesz, to jest wykorzystywaniem aplikacji, więc to jest też uh, coś ciekawego no, Persistence, w, w ogóle jeżeli ktoś, ten, jeżeli użytkownicy coś tam ten chcą już wiedzieć, jak to, jak to wygląda, no to niech to wpiszą, the Persistence, zobaczą jakąś tam gameplay na YouTube pewnie z wykorzystaniem aplikacji i, i będzie wszystko, no nie? No, aczkolwiek faktycznie fajnie by to było też sprawdzić. Jak będę miał możliwość, to na pewno to zrobię, ale, ale, ale, fajny motyw. I słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o tylko jednej rzeczy, ale to już w sumie nie z newsów, tylko bardziej z z takich swoich tych rzeczy. E, wyobraźcie sobie, że znowu, znowu Rafale wyobraźcie sobie, że e, to tak trochę wracam do Hyde Parku, trochę o tym zapomniałem, że wziąłem sobie znowu loot crate'a gamingowego. Pamiętasz no mój procent, prezent? No, Pamiętam. Wiedźminowy, Wiedźminowy to, właśnie z, z to właśnie było z loot crate'a. No. Więc e, wziąłem sobie gamingowe, z szczególnie, że dostałem na maila 60% zniżki więc jak ja tam powiedzmy płacę te 26 funtów to teraz będę chyba płacił około 11 albo 12 albo no, tamże 60% zniżki mam no i sobie wziąłem na pół roku, zawsze mogę sobie skipować jak mi się nie, nie będzie podobał motyw i akurat ten motyw jest dosyć fajny bo dostanę coś takiego co się nazywa z, z gier, bo wziąłem sobie gamingowe będzie Dungeon and Dragons, będzie Dark Souls 3 God of War i Skyrim więc dostanę jakieś rzeczy z tego, co dokładnie nie wiem Jakąś koszulkę na pewno, i coś tam jeszcze, ale, ale jest to fajne. Yy, może wrzucę to znowu na YouTube jak kiedyś tam inne lootkrety, jeżeli to będzie ciekawe. Tak jak ten falotowy jeden, co miałem, ale, ale ten. Ale, ale sobie wziąłem, tak dla szału. A może Rafałowi się to, coś trafiło. może Wiesz. coś Pamiętam koszulkę z Transformersów, miałeś. Dalej, tak, tak. Dalej mam, podawał. To jest tak, ja w ogóle Rafał, jak do ciebie idę, to ja nie wiem co ja, mam, co ja mam założyć, bo ja mam tyle rzeczy, które by się tobie spodobały i nie wiem, nie wiem którą założyć, nie? ojej, jaki ty biedny jesteś, zawsze się chcesz potwalić. a, jaki jestem biedny, no, dokładnie nie, no, bo widzicie raz do roku, a przez rok już mi się tyle rzeczy uzbiera, że no kurwa, no co ja mam założyć do ciebie no, ale dobra, no mniejsza to. jak na randkę, proszę kolegi Dobrze, dobrze. To nie, no po prostu wiesz, no, chcę, chcę, przyjeżdża taki, no. osoba do ciebie no ja ze wiem. świata, to musi się pokazać, no. tak? Nie, wiesz, no. To... no fajne te odkryty, to wiesz, to, to, to, to oczywiście, że jakbyś wziął te pieniądze i sam sobie zaczął zamawiać, to byś zamówił tylko jedną trzecią tych rzeczy i, i, i byś miał. Ja dorwałem się no, ostatnio, to... popełniłem ten błąd, że na, na aplikacji tej AliExpress do chińskich zakupów wpisałem e, MGS i, i to, co mi tam wyjebało, ilość koszulek z fajnymi motywami. I wiesz, przez Chińczyków tam klejonych, to po prostu jedyne, co mnie powstrzymało wiesz, przed masowym wydaniem połowy pensji, było to, że, że wiesz, przekonywałem się, że to są pewnie jakieś chujowe jakości prasowanki, które popękają tam po trzech praniach. Więc po prostu sobie wiesz, yy, udało mi się odpuścić takie zakupy. No ale, ale niebezpiecznie jest wchodzić na takie tereny, niestety. No no, no niestety, tak. To co? To teraz ta twoja hmm. sprzedaż magiczna. Jest! Mój ulubiony punkt. Dudu! -du A, i będzie najnowsza, bo to z dzisiaj. Haha. -ha. No, e, więc słuchajcie. Dzisiaj, Zawsze wdrybuję z dziś... przed pół roku. Tak, nie, no bo zawsze nie udaje nam się nagrywać wtedy, kiedy nam się nie udaje nagrywać, A dzisiaj się wyjątkowo udało nagrać wtedy, kiedy nam się udało nagrać, ale dlatego, bo nie ma Wojtka. E, pozdrawiamy Wojtka. E, słuchajcie, więc jedziemy do sprzedaży, więc nas sprzedaż w Anglii e, wygląda następująco. Pierwsze miejsce to jest Crash Bandicoot Insane Trilogy. E, drugie miejsce ma Lego i nie ma mocni. Trzecie jest The Crew 2. Czwarte to God of Warp Piąty jest Mario Kart 8 Deluxe, szóste to jest ostatnie Call of Duty w II wojnie światowej, Siódmie, siódme to jest nieśmiertelne GTA V, ósme to jest Sonic Mania Plus, dziewiąty to jest Jurassic World Evolution i ostatnie dziesiąte to jest Mario Tennis Aces. Nieźle, nieźle w ogóle co tam to Mario robi to ja nie wiem. Eee, no bo Switch, Switch i, i. W ogóle zaskoczony jestem Switchu, więc... kodem nowym, bo, bo jakoś całkowicie tak ta premiera przemknęła mi, wiesz, po cichu, ominęła wszelkie jakieś tutaj, wiesz, reklamy i, i tak dalej. No przecież wiesz, ja nic nie zmieniłem w odbiorze swojego e, internetu, telewizji, kurwa źródeł wszystkich, wiesz, na, na, na które gdzieś tam zerkam pamiętam, że Battlefield, wiesz, jedynka, który, no, niejako był, był pierwszym takim, wiesz, powrotem do, do, do czasów pierwszej wojny oryginalnej jakiejś, a i, i kod było wiadomo, że pójdzie w tym samym kierunku, żeby się gdzieś tam cofnąć trochę, wiesz, z tej przyszłości, ale tam było, wiesz, tyle napchanej tej kampanii po prostu reklamowej, że, że wiesz, wylewał się ten Battlefield z każdej strony, a a teraz w ogóle, wiesz, gdybyś mi nie powiedział, że może, że, że ten kot ma tam któreś miejsce, to, to pewnie za dwa tygodnie, jakbyśmy się mi ktoś zapytał, to bym stwierdził, ty nie wiem, kiedy jest premiera, może dopiero tam na jesieni. Mhm. Kompletnie jakoś znaczy... to już mnie pominało w, w tym... Może, no to właśnie, a, a, to, a to z tego co wiem, to jest bardzo dobry kod, w końcu bardzo dobry kod, jakiś lepszy z, z ostatnich w drugiej wojnie światowej, więc tak troszeczkę powrót do korzeni można by było powiedzieć, no i ta sprzedaż cały, cały czas gdzieś tam jest na tej liście, no mniej lub bardziej, ale jest, więc... więc... No i chciałabym w niego pograć, ale, ale na razie męczę tego Drake'a, ze strajca. No zobaczę, no, może mi się uda. E, w ogóle ch chciałem powiedzieć jeszcze na temat tej listy, że. E, e, Zadebiutowała gra, która nazywa się Train Sim World. Ona jest chyba też na konsoli. E, Rafale, nie masz ochoty powiedzieć sobie kolejką? Nie, kolejką nie. Kolejką nie, ale korci mnie jakieś pobudowanie miasta. Ostatnio znowu widziałem tą dobrze, dobrze gdzieś tam przecenioną, dokładnie Skyline'a, a swoją drogą to GTA w ogóle chyba pierwszy raz po tylu latach od premiery tak w miarę solidnie zeszło, że, że, że można gdzieś tam ją było kupić za jakieś 80 zł, Nie wiem, czy sobie to jesteś w stanie wyobrazić. To był jeden z tych Szaleństwo. tytułów, który po prostu, wiesz, nigdy taniej niż 170 wiesz nie widziałem na wszelkich tych mm. sprzedażach. No ale oni, wiesz, ja... nawet co, co z tego, że Red Dead Redemption dalej pchają aktualizacje, dalej tam się kręcą. Że, kurde, po prostu można pracę magisterską, nawet a nie licencjacką yy, pisać o tym. Swoją drogą, to też taka, to taka ciekawa wrzuta news. Wyobrażasz sobie, że w oparciu jakby o... o, o produkcję materiałów jednego z kanałów. Kiedyś o nim wspominałem. Arachon EU, kanał taki, który, wiesz, dosyć mocno recenzuje sprzęty retro, konsole retro, gierki retro, jakieś takie właśnie sprawy techniczne związane, wiesz, z powstawaniem gier. Oczywiście tam nowych, wiesz, jakieś mocne tytuły też się pojawiają w recenzjach jak najbardziej, ale, ale ma taką bardzo taką specyfikę, nie dla każdego. Ona przede wszystkim jest bardzo profesjonalnym kanałem. Na pewno nie przypomina w niczym typowych youtuberskich tam jakichś recenzji. nie. I, i poza tym wydaje mi się, że jest wiesz, też całkowicie niezależny przez to, bo, bo tam ma jakiegoś tam sobie sponsora w postaci Ceneo jako porównywarki, ale, ale nie tam, że wiesz, za promki zrobię wszystko i, i, i tak dalej. I Jeden z ich y, widzów, tak chyba to należy y, odebrać, y, oparł o nich swoją pracę licencjacką. O nich, o nim tam jest kanał jakby jednego kolesia, ale wspierany też twórczo przez, przez innych, więc to należy gdzieś tam traktować jako taką małą redakcję. No, więc jest o tematyce, wiesz, praca gdzieś tam na, na kierunku dziennikarstwo i właśnie tematyką jest ta produkcja materiałów na, na YouTube'a gdzieś tam w odniesieniu do, do właśnie całego dziennikarstwa growego i, i i tak dalej. Nie? I normalnie można gdzieś tam poszukać, wejść sobie na ten kanał, popatrzeć w komentarze, czy, czy tam na YouTubie ich zalekować Można sobie nawet tą pracę całą przeczytać, bo bo, bo jest tam sprzed paru dni na ich fanpage'u post związany z tym tematem i, i to jest taka, taka mała rzecz, która mnie strasznie cieszy, że, że raz, że coś takiego w ogóle miało miejsce, a dwa, że jeszcze się udało i, i z jakimś tam pozytywnym skutkiem, tak że, że gdzieś tam takie, mm, takie rzeczy... Mm, nie szablonowe bardziej gdzieś tam przechodzą, tak? No. Nie wiem, czy Cię zaskoczyłem, czy wynudziłem tym wywodem? Znaczy, yy, dobrze, że, że teraz troszeczkę coś tam powiedziałeś, <śmiech> bo teraz ja będę mówił dużo, yy, ale, ale nie, no, bardzo fajny pomysł, bardzo fajny pomysł, dobrze, że o czymś takim powiedziałeś, Rafale. Nie no, ja zawsze mogę... popieram takie popieram takie inicjatywy i jeżeli nas słuchają tacy różni młodzi ludzie, którzy jeszcze nie pokończyli edukacji, czy są w szkołach, czy w liceach, czy, czy, czy na studiach, to, to to ode mnie przekaz, nie bójcie się jakieś tam sięgać, przecierać szlaków odnośnie tematów, które nie były gdzieś tam wcześniej poruszane. Nie, nie idźcie w klasykę i w standardy, bo to nic nie daje nowego, nie można się przy tym wykazać. Ja sam na swoje maturze opowiadałem o Matrixie i, i zrobiłem na tym do dzisiaj wspominam piorunujące wrażenie na całej y, komisji i, i, i dzięki temu wyszedłem gdzieś tam z maksimum z tego tak tematu, więc y, to, się, to się potrafiło fajnie fajnie przekuć, bo wyciągnięcie czegoś takiego, że, że z tej literatury ja im robię odniesienia do gdzieś tam najbardziej kasowego filmu, który swoją drogą jeszcze przez y, Amerykano Polaków y, gdzieś tam był kręcony braci i siostry, no to to, to, to gdzieś tam odpowiednio się odniosło do całości, nie? No, to tyle na ten temat, edukacja, eee, bawimy, ja uczymy te... i teraz dalej. Eee, Rafale, ja, ja zanim w ogóle przejdę do głównego tematu, chcia chciałem Ci po powiedzieć a taką ciekawostkę, może nie wiedziałeś, bo ja na przykład nie wiedziałem, czy Ty wiesz, że GTA, a dokładnie GTA Online ma tryb Battle Royale, ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Nazywa się to Motor Wars i podobno z samolotu transportowego wywalają cię na Los Santos w, ki w kilka drużyn i twoim zadaniem jest przetrwanie z konkurencją i tam szukasz sobie opancerzonych pojazdów, jakiegoś uzbrojenia. I, Powiem i ci tak, czytałem e, czytałem może tam troszeczkę o, o tak, tej aktualizacji tak bardziej ona mnie interesowała Czyli. właśnie przez pryzmat, wiesz, że tu jakieś pojazdy opancerzone i tak dalej e, ale już dawno przestałem śledzić te aktualizacje, jeszcze pamiętam, że w zeszłym roku e, to praktycznie każdą nową tam, co, co te dwa miesiące, czy coś wychodziło, to wiesz to tutaj to, to wspominałem, ale po prostu wiesz nie grając w to, nie będąc na bieżąco nie byłem w stanie tego wiesz, ogarniać i, i, i tak, żeby gdzieś tam weszło, to każdy nowy tryb y, nie jest tam, ale to, to jest jedna z tych gier, które teraz swobodnie można by kupić i tylko w to grać i, i mieć z głowy. Nawet widziałem ostatnio jakąś y, promocję do, do GTA, że chyba y, kupując y, plusa y, sobie abonament, dostawało się jakąś tam e, bardzo dużą ilość kredytów, plus jeszcze jakieś kolejne doładowania tam chyba tygodniowe, czy, czy coś w tym stylu, więc taki przyjemny start dla tego onlinea więc tam zaczyna się naprawdę kręcić już, już grubo. Ja myślę, że e, długo jeszcze ta gra będzie żyła, pomimo, wiesz... E, przejścia jakichś tam nowych wiesz z tego studia tak wyczekiwane Red Dead Redemption i tak dalej, że, że to w żaden sposób nie, nie zabierze tych graczy, którzy tam już siedzą, bo, bo tam cały czas jest co robić i będzie co robić. Gdyby teraz chciał ktoś w to wejść, no to przecież ile tam jest trybów do ogrania, kurwa, z 50 ja myślę, że tam jest więcej rafale niż 50. Nie no, jest bardzo dużo i w ogóle to jest dla mnie na tyle ciekawy fenomen, że powiem Ci, że kupujesz sobie taką jedną grę jak GTA i Ty w sumie nie musisz już kupować żadnego shootero podobnej gry, ponieważ tam masz w tym wszystko tam jest w tym wszystko, tam będziesz miał wszystko i tam jeszcze będą wychodziły nowe rzeczy. Ale i szutery, i wyścigi, i jakieś tam yy, No w sumie też. Wiesz, no, no, no. Lotnicze i tak dalej, no, no jest od cholery tego. No wiesz, nie, nie będziemy przecież tego teraz wiesz, yy, rozwodzić. No, jest to event po prostu piaskownica ostateczna bym, że tak to nazwał. No i coś, coś, coś w tendenie. No dobra, no dobra, słuchajcie. No to, to w takim razie możemy przejść. Możemy, możemy zamknąć sprzedaż i słuchajcie, i będziemy pomału kończyć odcinek. 115 odcinek pomału dobiega końca, ale zanim dobiegnie końca opowiem no powiem o grze, która nazywa się Way Out. Ha, ha, ha, ha, ha ale, ale to było śmieszne. Dobra, nieważne. E, słuchajcie, Way Out, Way Out. Hmm, 30 marzec, no fajnie. I e, jej kreatywne, no zrobiło nam grę jakąś inną niż zwykle. No w końcu możemy sobie z kimś tam pograć. Ale to, to, to jakiś tam e. przecież w piwnicy kurwa to robili tam, jej się tylko pod, podbiegł, podpieło pod to, nie? No niby tak, no niby tak. Słuchajcie, tak gra się, a w ogóle tak troszeczkę przy sprzedaży 2 miliony 600 tysięcy. Tyle egzemplarzy już poszło, więc dosyć, do, dosyć niezłe, jak na jakiś tam nowy koncept i, i i w sumie nowy też, nowy IP. Eee, no, słuchajcie, no a way out, tak? Może też dlatego, że gra była połowę niż normalnie, czy tam 129 zł, powiedzmy, czy tam 125. Ale słuchajcie, no, mamy Away Out. Mamy sobie naszego Vincenta, nie pamiętam nazwiska, ale będą operował jej Vincent i Leo. Leo w sumie. E oni grają tam główną e rolę, i to są osoby, które, te które są będą w więzieniu i teraz tak, zanim w ogóle będę mówił to będę nie, postaram się nie mówić o spoilerach oczywiście szczególnie, że Rafał chyba chce jeszcze pograć chcesz Rafał pograć jeszcze w to? tak, to, to jest gierka, którą zaliczył ale opowiadaj eee, no, no to postaram się Rafałowi nie popsuć gry a jest co popsuć no i wam, wam drodzy słuchacze też w sumie, bo, bo to nie jest, to, to, to, to, nie jest jakimś głównym kluczy, by wam to popsuł. Yes. Więc, więc słuchacie, e, layout, tak? E, mamy te dwie postacie, jeden już, tam początek fabuły to jeden siedzi w więzieniu, drugi do niego trafia i tam, jakoś tam w różnych sytuacjach się poznajecie i, i, i coś tam będziecie planować ucieczki z tego więzienia, tak? Eee, co ja chcę powiedzieć już na wstępie tego, że w sumie nic nie chcę powiedzieć? Eee, tak to mniej więcej wygląda. Z tym, że eee, powiem Wam, że zastanawiałem się jak, jak inaczej mogłaby się nagrywać, eee, nazywać ta gra i w sumie te layout już, już w sumie mi odpowiada, już, już w miarę to daje radę. Tylko chciałbym wam powiedzieć, może to nie będzie jakiś duży spoiler. W sumie to nie będzie żaden spoiler, ale więzienie to jest jakieś 20% tej gry. Więc powiedzmy, że po 20% gry wy wyjdziecie z tego więzienia i jeszcze macie 80% przed sobą. Więc no, nie do końca pasuje mi te way out, no, ale, ale, ale, ale z drugiej strony ma to też jakiś sens. Eee, więc słuchajcie, jest to dosyć ciekawa historia, właśnie tych dwóch osób. Czy znaczy ja, wiesz, nie, nie znając tam... w ogóle tej fabuły, podejrzewam, że oni, wiesz, po tym jak uciekną z więzienia, to mają swoje sprawy do pozałatwiania na zewnątrz po prostu i postanawiają je we dwóch no. dokończyć. No to taka tak, tak, klasyka. Tak, tak, tak, tak, żeby było po prostu ciekawiej, ta sprawa jest wspólna, więc będą dążyć do wspólnego celu jakiegoś. I, I będą sobie tam w miarę możliwości pomagać, patrząc też cały czas, że jednak są poszukiwani, więc też muszą uważać na nie niektóre rzeczy. E, no. No powiedz Więc mi od razu tak bo wstępu, od momentu kiedy ta gra była zapowiedziana przez te wszystkie jej wejścia, trailery, recenzje bardzo często była porównywana do rozdziału więziennego właśnie z Uncharted, które też już miałeś przyjemność e, ograć jak którego? Do tego, którego? Rofale? no którego? rozdziału więziennego jak z bratem Aha. uciekałeś z więzienia no jak się odnosisz do tego porównania? E, poczekaj, bo z bratem uciekałeś. A po, powiedz mi, sterowałeś bratem też, czy tylko nim? Nie, tylko nim. Tylko chyba, nim, nie? Tylko nim. Ale były e, opcje nie, łączone, nie, nie, więc jeżeli były, było tam, nie wiem, że mogłeś wykonywać ruchy, nie, nie. ruchy takie, że tam wspólnie e... gościa kładziecie na glebę. Nie? To jeden słuchaj, mekratowy. słuchaj, nie, nie, nie, nie, nie. Po, przede wszystkim Uncharted ma bardzo dużą dynamikę. Tam się dużo, szybko dużo dzieje, milion wybuchów i tak dalej. Wayout nie ma takiej dynamiki. Tam jest wszystko spokojniej, tak e, bardziej przemyślanie. Jest tam oczywiście jakaś ucieczka, ale nie jest na pewno tak efektowna i tak zajebista jak w Unchartedzie. To nie ma, to w ogóle jest zupełnie co innego. Nie, nie, nie wiem w ogóle jak to mógł tak w ogóle to porównać. Jeżeli ktoś z Twoich znamy, to Rafał czas zmienić znamy. Tak czy siak, kompletnie nie. Kompletnie nigdy bym tak, tego nie porównał. Być może też dlatego, że jakoś Way Out... Słuchajcie, Way Out, Way Out jest takim nowym Tw tworem, tworem. W sumie był ten e, Army, army, army of Two, tak? Że, że też grało się w wykę Tutaj jest to niestety, znaczy tutaj jest troszeczkę to inaczej zrobione, że wy macie tak e, na siebie mocno też oddziaływać. Nie razem działać, ale też w pewien sposób oddziaływać. I pamiętam wam, że na początkach się gra w Wayouta, to jest to coś fajnego, to jest to coś fajnego, szczególnie tam e, założy się, że najwięcej graczy będzie grało i tak ze swoją połówką, tak jak ja miałem, tak jak pewnie Rafał by miał i pewnie dużo, du, dużo, e, dużej ilości graczy, więc. To na początku jest bardzo fajne. Tutaj sobie coś tam pomagacie. Tutaj, tutaj jeden odwraca, tam strażnika, uwagę, żeby tam drugi coś zrobić. Czy, czy, po, czy po prostu coś tam razem kombinujecie? Jest tego dosyć sporo do, do, do, zrobienia razem. I to, dla mnie osobiście na początku było, o, jakie to fajne. To, to nie było jakieś wow, o oh, kurwa, ale zajbiste. Nie, to, to, było wow. Znaczy, to było, to było na, na, na zasadzie takiej fajnej euforii, i to takiego czegoś innego, i to było naprawdę bardzo przyjemne. Z tym, że po tym, jak już wyszedłem z tego więzienia, tam, tam dalej były różne sytuacje, o których nie chcę mówić, to powiem Wam, że. No to tak, już ta mechanika, no to już no to już to samo, no tak, no tak, no dalej to samo, ok, no ok, no znowu tak, o Boże i, ta, i tak dalej. Więc powiem Wam, że gdzieś tak w połowie już, już, już to nie było takie fajne. To po prostu było, ale to, to nie było takie fajne, tak jak na początku. Więc yy, yy, ja mam wrażenie, że po prostu twórcy dobrze to. Dobrze zaczęli, ale, ale gdzieś w połowie im się coś tam to skończyło. W ogóle powiem Wam, że szczerze, że gra jest na około 8 godzin i dodajcie sobie jeszcze jedną dodatkową godzinę, żeby zrobić platynę i zróbcie tą platynę, bo jest banalna, a e, będziecie, w, e, będziecie mieli dodatkowe, znaczy takie małe wątki, ale, ale coś Wam wniesie do, do samej gry do poznania bohaterów, więc y, proponuję Wam zrobić platynę, bo jest banalna i, i po prostu musicie odpalić czapter i coś zrobić w nim. I to coś naprawdę banalnego, i gdzieś coś tam włączyć i macie. Ale ale, ale czasami są to bardzo fajne rzeczy, więc więc proponuję Wam to zrobić. Więc y, powiem Wam, że gra jest właśnie na około 8 godzin, co dla mnie i tak było dosyć sporo, jak, jak na tą e, cenę. I powiem Wam, że po, połówka gry mnie osobiście zawodzi, że czegoś tam zabrakło. E, miałem też takie wrażenie, że, że w połowie tej gry e, twórcy starali się ją przeciągnąć i przeciągali, i przeciągali i tam, i tam e, są takie, takie sceny, które są po prostu z dupy, że są takie no niepotrzebne, no ale są, no, i je robisz, no dobra, robisz je, e, no ale, ale, ale, ale już nie jest tak fajnie, no bo to już nie jest to samo, tak? Bo, bo znaczy, bo to jest cały czas to samo, e, to chciałem powiedzieć, więc, e, więc w pewnym momencie to się gdzieś tam psuje. E, tak, powiem wam, że tak dochodząc do końca gry e, będzie się pojawiał motyw strzelania, no który. No, no, no niestety w tej grze jest dodany na siłę, i to, i to, i to nie jest w ogóle dobre. Ja już tam pomijam, że macie nieskończoną ilość amunicji, tak, że chyba nawet tam nie ma przycisku od reloadu, bo chciałem zrobić reloada i nie mogłem, nie wiem, może nie mogłem znaleźć tego guzika, ale po prostu widać, że strzelanie jest dołożone tam na siłę i po prostu one jest tylko gdzieś tam pod koniec gry, tak. Eee... <śmiech> Więc, więc to też jest nie do końca. Więc ja, ja mam wrażenie, że twórcy mieli jakiś fajny pomysł, dobrze go zaczęli realizować, ale później gdzieś tam się on rozwiał i coś im się jemnęło. Eee, słuchajcie, Wayard stawia bardzo mocno na fabułę. Bardzo mocno. Ta historia naprawdę jest ważna, dlatego nic kompletnie nie chcę wam o niej mówić, żebyście ją sami przeżyli. Bo jeżeli na początku coś tam się dzieje, bohaterowie się poznają i razem zaczynają sobie ufać, w środku się nic nie dzieje, to na końcu jest to rozpierdol i to konkretny. Słuchajcie, jeżeli... jeżeli e, to, to, jest, to jest taki dobry przykład gry, że Yy, że bardzo dużo yy, tam osób, podcastów i jakichś takich te, tego typu rzeczy no, no gra w tą grę, przeszedł do połowy no dobra, no to wiem jak ta, jaka ta gra jest tak? ale powiem wam, że końcówka stawia tą grę w zupełnym innym obliczu i dla mnie podnosi jej wartość i to naprawdę podnosi jej wartość bardzo wysoko, bo końcówka tam jest zupełnym mindfuckiem ja, ja, ja w ogóle nie spodziewałem się czegoś takiego, szczególnie, że mówię Wam, że tam jakieś strzelanie mi się pojawiło, jakieś takie, taka monotonia i w końcu tam się dzieje taki rozpieprz, że ja po prostu byłem w szoku. Więc yy, powiem Wam, że, że no, ktoś dobrze napisał tą fabułę, po środku gdzieś się tam zamotał, no i, no i to, do czego miało dojść, doszło i, i powiem Wam, że zrobiło to bardzo dobrze, tak? Eee, no... Eee, więc, więc, więc końcówka miażdży i, i w sumie i w sumie każdy każdy powinien tego spróbować. Słuchajcie, grę w ogóle każdy wydaje mi się, że że, że powinien spróbować, znaczy. Jeżeli będzie grało. W sensie, no jest to krótkie osoby. tanie doświadczenie, a jest to coś nowego, tak? Tak, tak. No 8 godzin to wiesz, no kampanie w Call of Duty masz czasami na 6, tak? Tu, tu masz tam no, Ale fabularnie to, to, to daje taką rozrywkę jak jakiś powiedzmy tam dobry serial 8 godzinny, że, że można to w ten sposób zastąpić albo wiesz właśnie kampanię w kodzie. Tak, tak, tak. Ta, o, widzisz, Rafale, bardzo dobre porównanie. Tylko mówię, ten serial na początku będzie dosyć y, ciekawy. Tak, W środku się gdzieś pogubi, ale da ci taki, takie zakończenie, że, że wow. Że, że ja, ja, ja nie spodziewałem się czegoś takiego. W ogóle się tego nie spodziewałem, a jak to zobaczyłem, to wow. Wow. No fajnie, fajnie. Zupełnie inaczej. Okay, innego. Dobra. E, wszystko zostało przewrócone do góry nogami. Eee, w ogóle ta, ta gra jest dosyć eee, e, ciekawa i, i, w, i w ogóle dosyć zauważyłem, że twórcy zaczęli się nią bawić, bo bardzo często będziecie mieli oczywiście ekran podzielony na pół, tak? Z jednej osoby je, z jednej strony tam powiedzmy Vincent i z drugiej strony Leo. A to jest cały czas czy bardzo często? No, na, na ogół będzie tak przez 80% gry, ale będzie też czas... Albo rozumiem, tak. że czasami jesteście naraz na jednym ekranie, tak? To, to, to jesteście czasami na jednym ekranie, albo jest po prostu jedna postać na całym ekranie, a drugiej po prostu... Na razie nie ma. Chwilowo nie ma. Chwilowo nie ma. Ekran jest zielony w pionie, ale jest też dzielony w poziomie. W poziomie jest przy strzelaniu, tak? Żebyście mieli większą perspektywę. Poza tym są tam zastosowane dwie, dwie fajne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, to jest taka kamera jak z komandosów. Czyli macie gdzieś tam w górze i po prostu poruszacie się z górą. Tak jakbyście w Diablo grali albo w coś. I poruszacie się właśnie z, z góry. Tak, tak może z takiego rzutu izometrycznego razem się cofacie na jednej planszy, to też jest ciekawy zabieg, ale jest jeszcze jeden ciekawszy zabieg, że idziecie po prostu w prawo tak jak Marion i to też jest fajne i to też jest fajne to, to, to, to też wprowadza dodatkowe atrakcje do tej gry w sumie, która, która i tak będzie się wami tak troszeczkę bawiła słuchajcie, historia jest stosunkowo ciężka z tych cięższych no, powiem wam, że e, zakończenie mi się nie podobało, ale zakończenia w ogóle są dwa. Być może jest ich więcej, ale, ale no ja odkryłem dwa, powiedzmy. E, I nie były to pozytywne zakończenia. Ni niestety. Być może jest jakieś pozytywne zakończenie, nie mam pojęcia. Ale, ale widziałem dwa. Wydaje mi się, że będą chyba tylko dwa. Ale nie były one zbyt przyjemne. E, ale... Ale warto na pewno je zobaczyć. Eee, mo może, może ich jest więcej. No, nie ona nie jest, wiem. słuchaj, po angielsku z napisami tylko, czy, czy jak tam eee, nie, jest? Nie, ona, z, z ona na, wiesz co, ja grałem z polskimi napisami, a chyba nie wydaje mi się, żeby oni mówili po polsku ale powiem wam, że nie powinni mówić po polsku, bo oni bardzo świetnie radzą sobie po angielsku i bardzo fajnie jest słuchać właśnie Leo, który jest to jest właśnie ten z takim spiczastym nosem, ten taki bardziej wybuchowy taki bardziej agresywny, taki co ma bardziej porąbane pomysły i Vincent taki po prostu taki trochę Włoch, taki akcent włoski trochę ma, który tam po prostu taki niby kozaczek, nie kozaczek, nie, nie, nie wiadomo o co mu chodzi, te, taki bos nie bos, e, e, który po prostu tam e, pomaga mu. Słuchajcie, są tam też bardzo fajne rzeczy. Będziecie mieli wybory moralne i będą one, one polegały oczywiście na tym, żeby coś razem, razem zadecydować. Tak? Czyli na przykład E, okazuje się, że wchodzicie do Windy, a tam jest policjant. No i ten policjant tak się obraca na was i mówi, że ch chyba was zna. Chyba was zna? Nie, nie, po pomyliło się panu. I teraz tak. I, i teraz tak. Vincent jest, jest tą łagodniejszą osobą, więc on proponuje e, go jakoś przekonać, że ich nie zna. Natomiast Leo chce, chce od razu go walić, nie? No i albo go walicie, czyli tam traci przytomność, albo może, możecie mieć jakieś konsekwencje z tego, albo robicie to... E, Polubownie, czyli tam tam Vincent w tej scenie, z tego co pamiętam, udał, że ma jakieś tam, oni są ogólnie w szpitalu, udał, że ma jakieś tam zatwardzenie, czy coś, jakąś chorobę w ogóle nieuleczalną, wirusa, no i jakoś to tam wyszło. I takiej sytuacji będziecie mieli od że będziecie musieli wybrać pomysł jednego albo drugiego, ale będziecie go musieli wybrać razem. I, to, i to, to jest dosyć ciekawe. Ja w, wie, w większości przypadków oczywiście robiłem raczej takie bardziej takie logiczne rzeczy, nie takie wylewne, że od razu będę strzelał i zabijał ludzi, tylko po prostu takie bardziej rozsądne. Ale jeżeli chcecie pobawić się w, w Ramu, to, to, to, możecie oczywiście brać tą drugą opcję. To, to są takie skrajne wybory. No właśnie to wybory. jest ważna rzecz kolejna. Na ile ta gra zachęca przez te wybory i, i tą całą znaczy, swoją. Żeby nie, nie było Fabułę, tej... rozgrywkę wyłączenia, że, że z tych ośmiu godzin dzisiaj faktycznie zrobi tam 16. w sensie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. R Rafale, na pewno dwa razy nie będziesz chciał jej przejść to Ci od razu mówię, nie będziesz chciał jej przejść szczególnie, że masz chapter select, mm -hmm. więc e, nawet gdzieś tam, jak będziesz coś chciał ogarnąć, to sobie szybko ogarniesz i sobie szybko coś tam odpalić. ale na pewno, słuchaj, no nie chciałaby mi się przejść dwa razy tej gry e, nie oszukujmy okay. się, ta gra nie jest wybitna, dla mnie ta gra nie jest też dobra ona jest średnia, z bardzo fajnym pomysłem, nie do końca wykorzystanym i ze świetną, z świetną fabułą i to jest dla mnie taka gra. Jeżeli by mi dali jakiegoś Tay-Tayla z taką fabułą, z po, pominięciem środka, super, super, biorę. Niech się nazywa way out. E, mówię, ten, ten, pomysł jest fajny. To się fajnie, to, w to mi się naprawdę fajnie grało. No ale no niestety tylko na początku. Ta gra ma sporo minusów. Naprawdę ma sporo minusów. Przed pierwszym takim, ta, ta, takim dla mnie podstawowym minusem jest to, że jest załatwa. Tam nie ma poziomu trudności tam po prostu grasz, ale ona jest za łatwa. Ja rozumiem, że przybyłem w przy akurat wtedy, więc na najwyższym poziomie trudności, więc miałem taki dyzonans, że prawie się posrałem, ale, ale... Ale może to był taki zamysł, że to jest gra kanapowa, gdzie... No tak, oczywiście, tam grają sobie... drugą osobę będziesz dociągał sobie z przymusu trochę, często właśnie po, po, po domu gdzieś szukając, chodź, zagraj ze mną I, i może ona dlatego ma taki niski próg wejścia. Być może, być może dlatego. No, próg wejścia to praktycznie nie ma żadnego refale. Ee, więc, więc po prostu każdy w nią może zagrać. Tylko że, no słuchaj, czekaj, wiesz co? W całej grze zginąłem tylko raz i tylko dlatego, że moja dziewczyna po prostu tam, powiedzmy, skusiła się, tak? Te, czy tam, nie wiem, po prostu ją tam gdzieś tam zastrzelili co? I musieliśmy grać o nowa, Ale, ale tak to to po prostu się przechodzi, nie? Ale to ee... może inaczej. A to ile razy ją yy coś dopadło. No mówię, raz, no, my graliśmy raz. razem, więc jeżeli ją coś dopadło, to, to ja mam od nowa grę i tak, tak więc, więc po prostu mówię, że albo raz, albo dwa, ale tak to, to się po prostu przechodziło. Tylko, że ta moja dziewczyna... Dobra, ma, ale ona ma grała w jakiś... Wiedźmina, więc no ona No tak, grała w tak, tak, tak, tak. Eee, no, więc... więc ale, ale ja widzę po tej grze, że, że, jest, że jest naprawdę łatwa. No, ale no, dla niektórych to, to niekoniecznie jest minus. No, dla, dla mnie akurat jest. E, słuchajcie, kolejnym takim, kolejnym takim dla mnie minusem. Znaczy, minusem, nie minusem. No, ja to doskonale rozumiem, ale jednak mogliby coś z tym zrobić. To jest grafika. Ona naprawdę jest słaba. To jest, słuchajcie, to jest grafika, jakbym. Ona mi się w ogóle skojarzyła najbardziej z ojcie, Ojcem Chrzestnym z PlayStation 3 albo z jakąś mafią dwójką. To jest gdzieś tam ten sam poziom. Ta, no, Ja rozumiem dwa generowane e, e, nie, w ten sam, nie w ten sam sposób obrazy, tak? Czyli tam oddzielnie generowane obrazy, więc no wiadomo, że, że te konsole już są trochę starsze, więc ten obraz musi być trochę słabszy, no bo, no bo dwa obrazy, tak? Ja to doskonale rozumiem, ale ja nie wierzę, że nie można byłoby lepiej tego zrobić, no. Nie wierzę po prostu. Mo, mo, gdyby mi zrobili z tego na przykład taki The Last of Us i podzielili to na O, Ancharda 3, podzielili mi to na pół, ho, ho, ho. to to no Dobra, ale to, czy nie, nie wolałbyś. E, powiedz mi, czy buch, nie wolałbyś, żeby ta gra wyglądała powiedzmy tak, jak ten, nie wiem, tam The Last of Us, ale nie, ja ale nie miała wtedy koopa kanopowego, tylko byłoby ten sam zamysł, ale w trybie online? Jak ta gra by się sprzedawała, gdyby była tylko na online. W sensie, jak, jak, jaki byłby jej odbiór, na ile to jest ważne, że to jest taki, wiesz, przede wszystkim pod kanapę zap, zaprojektowany. Znaczy nie, no słuchaj. Bo można e, oczywiście, aż... to można robić po online, ja wiem o tym, ale... E, Rafale, powiem Ci, że no słuchaj, no może to nie jest jakiś duży minus, tak? Ale jest jednak ten minus, że no kurczę, no mam tą PS4, a ta gra nie wygląda zbyt dobrze, no. I ja nie wierzę, że nie dało rady coś z tym zrobić. Ja rozumiem pewnego rodzaju ograniczenia, tak, ale no, mamy kurczę już tą PS4, tak? Ta moc obliczeniowa jest dużo większa. I mówię, jeżeli, jeżeli na przykład PS4 uciągnie Uncharteda trójkę z PS3, tak? To dlaczego nie, nie uciągną dwóch obrazów z Uncharteda trójki na PS4? Uciągnąłby. Słuchaj, to e, tak wygląda. Ci, wyglądała... co projektują gry, mają naprawdę czasami e, dziwne pomysły. Znaczy, słuchaj, nie wiem, ja rozumiem, nie wiem, że to kojarzysz. było małe studio, to było małe studio, tam było chyba było 30, osób ro grę, 20, 30, 30 osób robiło to, to, tą grę, koło 20-30 osób robiło tą grę, ja wiem, że mieli mały budżet, ja, ja doskonale sobie stawiam sprawę, w, gra ogólnie im wyszła, bardzo dobra sprzedaż, oni, oni wiem, że już robią nowy tytuł, na pewno to nie jest A Way Out, coś innego ale, ale wiem, że robią nowy tytuł, więc gra jakiś tam sukces. Ale, nawet Słuchaj, bardzo duży jak, sukces, ale, ale jak no, chłopaki robili jak Gran Turismo. To się przepierdalam, no, no? Jak chłopaki robili Gran Turismo na PS2. To wymyślili sobie, że zrobią opcję taką, że kogoś mocno tam popierdoli, albo nie wiem w ogóle po co, ale poświęcili na to swój czas i energię, że można było trzy konsole spiąć ze sobą sieciowo, z trzema telewizorami, z trzema kopiami gry, po to, żeby sobie zrobić taki ekran, wiesz, no szerszy, tak, po prostu i, i widzieć trochę to, co jest też po bokach kabiny, po bokach ekranu i tak dalej. No ale to jest PS2, rozumiemy, że to był jeszcze tam bardzo wysoki, wiesz, niby poziom, ale jednak nie dorastający w dzisiejszym do, do niczego, tak? Natomiast PS3, tak, jeden z najmocniejszych systemów, który wiesz na premierę był, wiesz, tam to jest sterowanie rakietami w ogóle, no wszyscy wiemy jakie było PS3. No Cudowne. No, no. W Gran Turismo 5, które tam wyszło, była opcja, uwaga, Podpięcia pięciu konsol razem ze sobą, z pięcioma kopiami gry oddzielnie i z pięcioma telewizorami oddzielnie. I jestem przekonany, że konsole dałyby radę, wiesz, wygenerować powiedzmy te 130% obrazu, żeby w jakiś sposób no, nie mieć ich pięciu, tylko nie wiem, chociażby trzy na te pięć telewizorów. Nie wiem jeszcze, jakby to miało być podzielone, ale wiesz, no, no pewnie, bo można by to było robić inaczej. rozumiem że jeden ekran robić tylko po prostu za te tam 30 kąta twojego powiedzmy widzenia, że sobie te, wiesz, robisz 180 stopni dookoła siebie na pięciu ekranach, każdy z nich to jest 30, dajmy na to 6 stopni. nie i, I ten wąski wycinek jest yy, grafiki, wiesz, gdzie, gdzie nie ma dużo szczegółów, gdzie są tory, gdzie yy, i tak patrzysz z wnętrza kabiny i, i, i tak dalej. Więc yy, projektanci gry wpadają na takie cudowne pomysły. No i, i, i tutaj wpadli na taki, że, że tak będzie najlepiej. No teoretycznie, gdyby mieli kasę, to może ta gra by się, wiesz, bardziej. A właśnie, próbowałeś grać w online z kimkolwiek? Ja próbowałem co Rafale? Po sieci ski? z kimś grać. Nie, nie, no to dla mnie to nie, nawet nie miałoby sensu, wiesz? O osobiście. I jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle myśli, że kupi sobie, żeby pograć z kimś online, to, to niech lepiej sobie da spokój. Bo w ogóle to, Czyli to nie okay, chodzi o gra ten. jest typowym kanapowym koopem najlepiej Tak, to ma być tak kanapowe, Rachole. Działa no dobra, ok, mi to pasuje ciekawy jestem po prostu czy w jakikolwiek sposób zmienia się rozgrywka, w sensie podejrzewam, że dalej widzisz cały czas na podzielonym ekranie tą, tą drugą osobę i pod kątem tego co widzisz na ekranie się nic nie zmienia tylko faktycznie po prostu nie ma obok Ciebie tego gracza, tylko gdzieś tam jest sobie in, gdzie indziej chociaż teoretycznie tak, przy online mogło to by być zrobione w ten sposób żebyś miał cały czas Full fullscreena u siebie, prawda? No to nie... pytam o to, czy, czy, czy to przy online'ie po prostu na pewno wygląda tak samo, bo, bo to e... tam e... jest interesujące. Nie, I nie, teoretycznie nie. może wtedy byłoby graficznie lepiej, bo też takie sytuacje są, że wiesz, split screen zawsze obcinał jakość już dawno, dawno temu przy różnych e, historiach, przy wyścigach, przy czymkolwiek, nie? Zawsze było mniej szczegółów i tak dalej. E, wiesz co, Rafale? Wydaje mi się, że tutaj, w tej grze, raczej musisz widzieć, co robi twój kompan i to najlepiej tuż, żebyś miał po Czyli spekulujesz, nie przygotowałeś się do recenzji? No nie, no bez przesady, no nie, nie. Kurczę, nie, nie, <grym> grałbym, nie, nie grałbym w tego, w to online nigdy w życiu. Po, po prostu, nawet bym tego nie odpalił. I... Nie, dobra, okej, okay, rozumiem, zgrywam się, ale tak, no to, wiesz, to ma być tej grafiki się zastanawiałem technicznie, czy, wiesz, to, czy to online. Nie chcę. No, nie, nie, nie. Wydaje mi się, że i tak to się nie zmieni i to będzie wyglądało tak, jak normalnie to wygląda na lokalu. Tak. No dobra, no to, to jest experience, a nie gra... AAA. No, no to, to jest głównie experience, tak? To jest, to jest coś, coś experience z bardzo dobrą fabułą. E, słuchajcie, bo chcę jeszcze e, powiedzieć jedną parę rzeczy jeszcze. E, przed, przede wszystkim będziecie mieli tam w że będziecie mieli bardzo dużo takich lokacji, w których będziecie mogli rywalizować. Na przykład. Będziecie mogli na przykład sobie tam e, odbić e, Kijem baseballowym i kto odbije dalej, ten ma większe, wię, większe punkty. Czy tam będziecie e, mogli sobie się siłować na rękę, e, e, i to tam trzeba szybko tam naciskać jakiś tam klawisz, i ten bardziej przechodzi. Powiem wam, że chyba z moją, z, z moją dziewczyną chyba dwie czy trzy minuty tak klikaliśmy, aż w końcu poddała się, ale, ale to, to, akurat było, to akurat było ciekawe doświadczenie, nie? no, ale i będziecie mieli takich dużo, du, dużych takich mini mm, minigierek, dzięki któremu będziecie mogli ze sobą jakoś tam rywalizować. To będą jakieś gry, to, to, to będą też jakieś tam e, w, e, na konsoli jakaś gra, taka prosta. E, to jest też fajne, tak? Możecie ze sobą porywalizować. E, to to jako dodatek powiem Wam, że mm, ten, yy, yy, znaczy tak, to ja powiedziałem, że, że voice acting jest bardzo fajny i mi się to akurat podoba. Słuchajcie, a właśnie chciałem, chciałem powiedzieć o, o ciekawej przypadłości, która mi się spotkała z tą grą. Yy, bo, bo będą też tym, też takie akcje, żeby tam jeden będzie na przykład jechał motorem, a drugi samochodem i tam będziecie uciekać i tam to wszystko będzie się krzyżować, cała ta akcja, tam, tam yy, będzie się trochę działo. Ale wyobraźcie sobie, że że w, tam w, w paru momentach jest tak, bo tam jeszcze będą jakieś ucieczki, jakieś takie rzeczy, ale e, co ciekawe, e, niezależnie od tego, czy wolno biegniecie, czy wolno jedziecie, czy szybki, szy, szybko jedziecie, jeżeli macie dojść do jakiegoś punktu kulminacyjnego, obydwoje w tym samym momencie, to niezależnie od tego, jak wy to szybko, czy, czy wolno zrobicie, i tak dojdziecie w tym samym momencie. Więc to jest, to, to, to jest ciekawe. Nie rozchwiniłem tego, jak to działa, ale, ale, ale to jest fajne. Znaczy f, f, fajne i nie fajne. Gra pewnie trochę Cię robi wała, ale, ale to, to co ma być to i tak będzie, więc, więc musiałbym się bardziej na, na, temu przyjrzeć jak to się stało, że, że znalazłem się w tym miejscu pomimo tego, że miałem wrażenie, że jechałem trzy razy szybciej od mojej dziewczyny, nie? Ale, ale jednak byliśmy w tym samym miejscu, więc to, to, to, mi się, to mi się spodobało. Byłem zdziwiony po prostu. I słuchajcie, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? No chyba, chyba będziemy pomału kończyć tą moją recenzję. Tak więc tak raz mówiąc, myślę, że, że no mówię, że jeżeli ktoś ma z kim grać, ma dwa pady przede wszystkim i ma z kim grać, to powinien sobie zagrać, to pewnie spróbować. To ona tam 125 ja myślę, że tak poczekasz do 8 dyszek i za tą dobrą fabułę te dwa czy trzy razy wyjścia do kina spoko, spoko. Naprawdę można spróbować, bo, bo, bo to jest dosyć ciekawe doświadczenie. Graj jest też po polsku, więc, więc nawet jak nie pani mają, to, to nie musisz, bo, bo i tak zrozumiesz. Więc ta, ta fabuła i tak będzie dla Ciebie zrozumiała. Myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie i chyba, chyba ka każdy powinien sobie coś takiego sprawdzić, ale, ale dopiero przy obniżce, bo tak to, tak to nie. Ja, ja myślę, że to jest taki dobry prognostyk na, na kolejną część. Chłopaki, mówię, chłopaki mieli bardzo fajny pomysł, co, coś zaczęli robić, ale gdzieś w połowie się pogubili. No. I to jest takie moje zdanie. Nie można powtarzać tego samego w kółko. Trzeba po prostu coś... Coś cały czas robić z tą mechaniką i, i coś wprowadzać e, do niej. E, no i oczywiście chciałem, żeby. Ja może, może jakaś taka kolejna część by wyszła e, z dwójką w tytule, żeby, żeby była troszeczkę lepsza. Ja, ja, ja to bardziej trochę widzę taką, e, takie porównanie do Watch Kiedy Watch Dogsy wychodziły, wow, wow, wszyscy pograli, eh, Mech, takie sobie, nie? Ale, ale dwójka już była zdecydowanie lepsza. I tak widzę, że tutaj ten, albo nawet do Assassina, Assassin's Creed'a. To są, ta, to jest taka, to jest takie coś zupełnie innego, więc, więc ja, ja myślę, że kontynuacja na pewno by była lepsza. Na pewno by była lepsza i, i, i na pewno skupiliby się na tych rzeczach, które zrobili źle i zrobiliby dobrze. A Może by im dali większy poczyt, wiesz, doinwestowali, po, jeżeli no jednak mówiłeś trochę, że tej kopii się sprzedało. No mówię, Może mówisz po mniejszych dwa, pieniądzach, dwa ale to jest jedno. Bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Ja, ja tylko jeszcze powiem, że być może dwójka byłaby lepsza z mechaniką, ale bałem się, że już fabuła mogła by nie zrobić takiego mindfucka, jak robi w jedynce. No. No i co? No i ja myślę, że chyba Rafale będę kończył o way out Chyba nie mam nic do powiedzenia. Tak jeszcze sobie próbuję coś fajnego tutaj przypomnieć. Jest dużo tych sekwencji QTE, QT, tak? czyli tam quick time eventów. Czas szybko coś tam naciskać, szybko coś razem robić, ale, ale no, no to, no to, to standardowe. A wiarka nie masz żadnego, żeby dorzucić jeszcze? Mm, no poczekaj, może odpalę swoją rozpiskę, której dawno nie odpalałem. E, e, wiarka. Z pół roku chyba. E, wiesz co? Bo tak. E, nie mówiłem o rezie. Mogę powiedzieć o rezie. Eee, słuchajcie, no, no dobra no to tak jeszcze eee, widzę ale że strasznie lubisz mnie słuchać no ale... słucham Cię cały czas no i wreszcie mogę Cię posłuchać bo mi się nikt nie wpierdala, ale ten eee, pozdrawiamy eee, cały czas myślałem, że tego Farpointa wiesz, ograsz całego nie, nie, nie, nie, nie, w wiesz co wiesz co eee, czaiłem się przez pewien czas, żeby to mi staniało tak? bo jednak to z, z tym pistoletem, karabinem, no z karabina. no tam tak kosztuje nam 300 zł, coś takiego, 300 z hakiem, tak? E, I to spadło i w ogóle o tym zapomniałem, ale teraz może jak mi tak przypomniałeś, to, to może się na to wyczaje, bo, bo to już trochę minęło od premiery i wydaje mi się, że cena też powinna iść w dół i powinno być fajnie. E, słuchajcie, no to no, w takim... to ja sobie przylecę do, do ciebie i pogram. To w takim razie nie dobijemy do dwóch godzin, ale, ale opowiem w takim razie o jednej grze. Mam tą Iw Valkirie, o której nie powiem, bo już trochę ją zapomniałem i to nie miałoby sensu. Do niej jeszcze kiedyś wrócę, ale jeszcze jak już jesteśmy przy tym wiarze, to powiem o Res Infinite. Słuchajcie, Reza chyba każdy zna. Grałeś, Rafael w Reza? Grałem. Grałeś. No to słuchajcie, no chyba standardowo każdy wie. Gra muzyczna, tak? Chodzimy takim... Wow. Trudno, znaczy to ma w sumie dużo kształtów, ale no, no ogólnie ma zarys człowieka po jakimś futurystycznym świecie, i po prostu e, mając jakiś tam kwadratowy celownik, uderzamy w różne samoloty, postacie, statki, znaczy no ogólnie poruszające się, niebezpieczne e, obiekty latające, jakieś UFO. Nie? I, i po prostu do tego strzelamy no i w, w sytuacji, w której do tego strzelamy pojawia się muzyka no i ogólnie to jest gra muzyczna z nastawieniem na jakąś taką akcję to w ogóle jest fajny, taki inny twór coś takiego sobie wyszło i to, i to, i to było dobre i to było dobre, to się dobrze sprzedało ta gra chyba w ogóle pierwszy raz wyszła na Dreamcast'ie z tego co pamiętam ale, ale była dosyć ciekawa. Tam, tam, Słuchajcie, tam w tej grze było 4 albo 5 leveli. Sobie chodziliście takim właśnie duszkiem, strzelaliście sobie, tam później levelowaliście, później stawaliście się kulą, później jeszcze jakąś ciekawszą kulą, większą, jakimś, jakimś osobą na, na, na dywanie latającym, jakieś takie po turecku siedzącą. To, to jest w ogóle abstrakcyjna gra strasznie, ale ze względu na właśnie tą muzykę, i to, że w każdym chapterze jest zupełnie inny klimat muzyczny i to, jak strzelacie, to wydobywacie dźwięk, który strasznie pasuje do całej tej koncepcji, całej tej muzyki i całej tej scenerii, tej planszy, to jest po prostu artyzm nad artyzmami i w to się fajnie gra. W to się fajnie gra, w to się fajnie słucha przede wszystkim. No i, no i, no i ta akcja jest sobie w tle, tak? No i tam chyba było 4 czy 5 chapterów już nie pamiętam, jakaś tam walka z bossem, dosyć długo się ją walczyło i, i pogrzeb. No i słuchajcie... No i teraz sobie wyszedł taki twór, który tam po, po tych nastu latach wyszedł sobie twór, który nazywa się Res Infinite. Słuchajcie, Res Infinite to jest odświeżony res z VR-em. Z możliwością VR-u. Więc wyobraźcie sobie, no, no ja grałem kiedyś w tego reza, więc sobie odpalałem tego reza na tym VR-ze, no i co? No i, no i widzę, jestem tak jakby za tą postacią, więc kamerę mam za tą postacią, za tą postacią, no i oczywiście mogę się obracać i widzę co na tam. Yy, yy, yy, yy, może inaczej. Jestem nad tym obrazem. Widzę ten obraz tak, jakby troszeczkę z góry, z, z jakiegoś tam kąta i po prostu jestem w tym świecie. Yy, jest to dosyć ciekawy manewr. Ten manewr w VR jest wykorzystywany w wielu grach. Yy, szczególnie właśnie jakichś tam platformowych czy, czy jakichś strategicznych. Tak też tutaj były wykorzystywany. I powiem Wam, że. że, że... Przyjemnie się w to gra, przyjemnie się w to gra. I, i, I będąc w tym świecie, może tak nie do końca, nie ma tam takiej imersji, takiej, takiej e, faktycznej imersji, to, to i, i tak gra mi się w to bardzo przyjemnie. E, ale słuchajcie, no, to, że res został odświeżony, no to tam e, swoją drogą, ale poza tym, że wprowadzili Wiara, to wprowadzili jeszcze dodatkową planszę na tego Wiara. Słuchajcie, tam, tam jest dodatkowy level. I ten level robi całą robotę. No można powiedzieć, że to jest tam piąty, dodatkowy piąty chapter, czy tam szósty chapter. Cały chapter dostajemy. Może to tam 1,20 gry, ale ta 1,20 gry jest dostosowana po prostu do wiara. I powiem wam, że gra się tym zajebiście. Zajebiście się gra ten level na wiarze. Doskonale pamiętam, kiedy po prostu wy, przechylając głowę, chodzicie po tym świecie. I, i be, be, mając tą całą przestrzeń kosmiczną, bo tam plansze są zupełnie inne, są takie bardziej otwarte i są, i, są, i są duże przede wszystkim i często i długo na nich zostajecie, głową po prostu się obracacie i poruszacie się po całym tym, tym, tej przestrzeni, w której się znajdujecie i powiem Wam, że działa to zajebiście, zajebiście działa to na wiarze. I fajnie po prostu być sobie w czymś takim i sobie po prostu polatać i sobie zabijać te stateczki z tym celownikiem, którym macie. I zdziwiłem się, że to tak będzie dobrze działać, ale po prostu dajecie głową kierunek i to działa dobrze. Nie musicie robić dużych obrotów tą głową, to nie muszą być obroty o 180, tylko to mogą mieć delikatne obroty i ta gra doskonale się do Was dopasuje i te obroty będą bardziej płynne albo mniej płynne, ale będą takie idealne. I też możecie oczywiście, macie celowniczek i też e, strzelacie do, do tych różnych e, e, nieoznakowanych e, stateczków. No słuchajcie, ten, ten level wprowadza, z tego co pamiętam, on wprowadza dodatkowych bossów że mamy chyba dwóch bossów z którymi walczymy na końcu i wiem, że ten level też ma dwa różne zakończenia nie udało mi się zrobić nie udało mi się zrobić dwóch zakończeń, miałem tam tylko jedno zakończenie, ale, ale, ale wprowadza jakieś tam dobro i zło, wiem, że trzeba tam troszeczkę pokombinować chyba, żeby, żeby te drugie zakończenie ci wpadło ale jest to gra warta chyba zachodu. I ja sobie tego ryza cały czas mam. On tam dosyć mało zajmuje, więc ja od czasu do czasu sobie tą muzyczkę odpalam i sobie tam jeżdżę po tym. Ale to tak na, na start przed konkretnym wyjarem. Ale, ale dalej dalej ryz jest świetny. Dalej to jest bardzo dobra gra. I w ogóle osoby, które nie miały, nie miały do czynienia z. Tego typu grą. Wydaje mi się, że powinny sprawdzić, bo, bo, to jest, bo to jest muzyczna gra i to jest zupełnie też inne, inne, inne doznanie. Eee, rest sam w sobie to jest, to jest gra na parę godzin, tam, nie wiem, 3-4 godziny. Eee, to chyba przy jakimś większym. Nie, no, nawet chyba nie, chociaż może 3-4 godziny z tą nową planszą. Ona jest dosyć długa, ta plansza. To może być. Eee, gra jest, gra, gra, nie jest trudna, ta plansza nie jest, nie jest jakaś trudna, aczkolwiek tam no chyba są jakieś poziomy trudności, survivale, jakieś inne głupoty, i tam, i tam mo może być trudno. Tak czy siak przechodzi się to wszystko na raz, jest stosunkowo prosto. Tam później pod koniec może być trochę skomplikowane, ale, ale, ale tak to raczej miła i przyjemna gra. Eee, myślę, że, że tak. Res to jest gra, gra muzyczna, w którą chyba każdy mógłby sobie pograć. Szczególnie jeżeli ktoś lubi artystyczne klimaty. No, mi się, mi się raz bardzo podobał i bardzo fajnie, że w niego pograłem. Nawiarze sprawdza się bardzo dobrze, szczególnie ten level. Eee, ogólnie chyba nawiara, nie wiem czy bym to tak polecił, tak stricte nawiara, bo wiem, że na przykład świetny superhot właśnie Polski eee, lepiej by się tutaj sprawdził. Ale, ale jakaś tam gierka po jakiejś obniżce, coś tam, myślę, że można sprawdzić, bo, bo daje to satysfakcję i ta, i ta muzyka, muzyka w tej że naprawdę robią robotę, bo ona jest świetna. Jak ja nie lubię takich elektronicznych pierdół, tak tak gra nastawiona typowo na to jest dobra, jest dobra i jest świetna. No no to, no to tyle, tyle chyba mogę powiedzieć w tym temacie. Więc Res Infinite jak najbardziej. No i co, Rafał chyba, chyba nie ma co się męczyć. E, myślę, co że godzin... No godzina 40. E, ty masz pracę, ja mam pracę. E, słuchacze i tak usłyszono za dwa tygodnie. E, no, to, to jeszcze powiem, że, że słuchacie, no Wojtka nie ma. Prawdopodobnie Wojtka też nie będzie za dwa tygodnie. On ma jakieś tam problemy z. Nie chciałem coś głupiego wymyślić. No, ale po, po prostu napisał do nas, że nie ma czasu. Więc jak nie ma czasu, no to nie ma czasu. E, nic się na to nie poradzi. E, ale ale to nie znaczy, że nagramy w dwójkę. Już teraz mogę wam powiedzieć, że nagramy w trójkę i już mamy specjalną osobę, specjalnego gościa, który do nas został zaproszony. I e, ten gość do nas przyjdzie. I już zapowiedział się, że przyjdzie. Już ustalamy szczegóły, konkrety, pieniądze, e, e, oferta e, kontraktu i tak dalej słuchajcie, to będzie osoba, która nagrywa cały czas a była nagrywała w podcaście pamiętam nawet, że z tego co mi się wydaje to chyba była nawet e, miała swój podcast e, więc e, kto to będzie zobaczycie na pewno będzie to bardzo ciekawa i barwna postać i to będzie też e, odcinek związany głównie jeśli chodzi o tą osobę bo ta osoba robi teraz coś i dowiemy się, co dokładnie ona robi i jak to wygląda od, od strony tej osoby. Myślę, że to będzie dosyć, bardzo, dosyć ciekawy odcinek. Możemy e... powiedzieć, że dzisiaj ta osoba streamuje Skyrima, co na pewno spowoduje, że jak ktoś zgadnie, kto to jest, to i tak nic nie dostanie. E, dokładnie. Więc, a z pewnością nikt się też nie podzieli, bo, bo raczej się nie dzielicie takimi rzeczami. Więc tak. E, tak czy siak za dwa tego nie mamy gościa i będzie jeden jakiś tam konkretny temat, oczywiście odcinek będzie wyglądał tak jak wygląda, ale temat już będzie taki bardziej konkretny i na pewno będzie dłuższy niż o wayoucie więc ja myślę, że to będzie to, jeżeli chodzi o takich parafialnych rzeczy no i co? No i chyba możemy pomału w Słuchajcie, no 115 odcinek dobiega końca. Było nam bardzo miło nagrać ten odcinek. Słuchajcie, standardowo wchodźcie na tą Wojtka stronę, czyli nerdomancer.pl. Zobaczcie, co tam Wojtek pisze, nie pisze. W ogóle śmieszna opcja. A, to mogę tak powiedzieć, bo Wojtek szuka ludzi do swojego... Do swojej, do swojej strony, więc ja mogę mu tam troszeczkę pomóc w reklamowaniu tego, więc jeżeli jesteście zainteresowani, może chcielibyście być redaktorem takiej strony z grami, dostawać na przykład jakieś promki, coś tutaj za darmo, tak jak my z Rafałem dostajemy, cicho Rafał, to to i, i czujecie się, że, że, że język polski nie sprawia wam takiej trudności, to może to jest szansa dla was. Wiek chyba nie, nie ma znaczenia, abyście mieli jakieś tam pojęcie o tych grach, aby, abyście coś tam pisali o tych grach, abyście mieli jakieś tam własne zdanie. No i, no i ja co, nie chcę tak? tylko ci za bardzo wiesz, zepsuć tego wywodu, ale czy jesteś stuprocentowo pewny, że on szuka do projektu swojego growego a nie do swojego projektu życiowego, gdzie tam gdzieś sobie jest dziennikarzem kurwa śląskim tak nie jestem w stu procentach przekonany że, że na pewno szuka dziennikarza growego tak, Myślę, że to wymaga no, co, co, sprawdzenia że... i dobrego researchu, bo wpierdolisz zaraz kogoś na minę, że będzie biegał z mikrofonem, kurwa, po Śląsku i, i tak no, ale, ale poczekaj, poczekaj czy, czy, ty, ty, czy ty widzisz to, co on odpalił w internecie, czy nie? nie śledzę wszystkiego i w ogóle to już się głupie robi ale no widziałem, że jak tam napisał że kogoś szukają, to że szukają ze Śląska, no to na chuj tego gracza, znaczy tego Boże, dziennikarza growego ze Śląska szukać no, no bo na ogół jest tak, ja byłem w takim, kiedyś byłem to się, projekt nazywa się Pad Portal ogólnie i to też był o grach, Rafale, tam rzucałem odcinki tam był bezimienny podcast i w pewnym momencie, ja tam widziałem, że robi się już coraz większy syf i coraz gorzej to wszystko wygląda, coraz gorzej funkcjonuje, coraz mniej wiadomości, coraz, no, no było to coraz gorzej utrzymane. W sensie, jeżeli chodzi o tą, no, o, o, to, o te aktualności, o... Że w, pe w pewnym momencie ja tak tam wrzucam im to odcinki, oni tak wrzucają, nie wrzucają, no nie wrzucają, nie wrzucają, no dobra, no i, no i, no i w, pe w pewnym momencie oni mi mówią, no, że ze względu na to, że oni tutaj robią tylko i wyłącznie spoznania, O, to yy, ten, yy, ekipa od Michała. O, że oni tutaj raczej tylko z poznania, no i no i chcieliby tam A oni wiedzą, mną... ale wiedzą, że internet też poza poznaniem mi działa? No im powiedzieć. Ej, bo może masz rację. Ej, to, to w razie czego to nie jest to. Ej, to słuchajcie, to jednak Wojtek nikogo nie szuka, nie? To jednak Wojtek... Ej, ale dlaczego mi się to zrobiło? <laughs> Dobra. To, to no nie, będzie... nie, to, to, to, to nie ma tematu. To, to jest po prostu, słuchajcie, wejdźcie tam na, na Wojtka, tego nerdomasy, zobaczcie, o czym on tam co pisze. Ja, ale słuchaj, z tego może być fajny oczywiście. plank, jak tam kurwa dostanie, wiesz, 30 cfałek na, na dziennikarza, wiesz, do swojego portalu, yy, cudownego, growego, to dopiero będzie, będzie wiedział kurwa, co z tym zrobić. No Chyba, ale, ale fale wracają do tej nie? mojej, tej, jak ja byłem na tamtej innej stronie, no to no, mówię, oni, oni mi powiedzieli, no nie jestem z Poznania, no to tak średnio, no to pa. Nie? No ja mówię, no to, to już nie zależało mi, tak, no bo i tak nie wrzucali, ja nie wiem, jaką tam oglądalność mieli, ale, ale nie, nie, nie, nie zależało mi i to olałem. Ale to też było dziwne. No ale faktycznie, to Wojtek nie szuka Was niestety. Wojtek Was niestety nie szuka. No, tak czy siak, wpadajcie, słuchajcie, wpadajcie na YouTube'a, coraz więcej subskrypcji tam mam, zauważyłem. Eee, mamy, więc wchodźcie na YouTube ie. też wrzucamy odcinki. Może ten loot crate, w końcu, może jak będzie coraz więcej subskrypcji, to może walnę jakiegoś loot crate'a. Szczególnie tego growego falautowy. Już mam trzy w domu, różne falautowe. Mam i czapkę z falauta. I mam okulary z falauta. W ogóle okulary podpisane są, że mam plus jeden do percepcji. Bardzo fajne są te okulary w ogóle. Eee, no i czekam na kolejne faloutowe rzeczy. No, e, tak czy siak, może mnie to zmobilizuje bardziej tak, żeby żeby coś wrzucić i pokazać Wam jak te load wyglądają. Zobaczymy. E, więc wchodźcie na tego YouTube'a, e, subskrybujcie nas, e, poza tym jesteśmy na Twitterze, wrzucamy, jesteśmy na Google+, wrzucamy o, standardowo na Facebooku, tam wrzucamy najwięcej, coś tam się wydarzy, e, więc tam zawsze mm, będzie to... A wy widziałeś, widziałeś Rafale, wrzuciłem o tym 4K? k, Czy w grach potrzebne jest 4K? Czy musimy już mieć 4K? Czy potrzebujemy kupować już 4K telewizory? Czy, czy konsole powinny mieć 4K? Gdzieś to, Rafale? Przepraszam, ale trochę mi przerwałeś ostatnio. Tak, widziałem ten artykuł. Ja jestem do tego tak nastawiony tak, jak jestem. W sensie telewizory, jeżeli już masz wymieniać, to, to, to możesz swobodnie sobie brać 4K, bo wybór i tak jest ogromny i Najprościej w tym momencie znaleźć chyba coś 4K HDR niż tam się spinać na jakieś wiesz full total high end y, HD zwykłe. Tak, poczekaj, poczekaj. To nie jest jakaś e... taka dopłata, ale, ale nie spinał spinałbym się broń Boże z tym pod kątem wiesz tam konsoli. Tak, tylko ym, Rafale, bo to znaczy nie, nie wiem czy ty czytałeś o tym. Czytałem, czytałem ale to bardziej chodzi o to, czy gry powinny robić w 4K, No czy właśnie jak... mówię, że, że nie, no, telewizory tak czy inaczej warto kupować. Aha, to aha w No dobra, Ale, dobra, bo nie ale rozumiem. gry dobra, nie powinny tak. wcale być pchane w 4K moim zdaniem. Zresztą okay. wiesz, no dobra, Xbox ten nowy, tam się tam niby, niby fajny, niby coś. PlayStation prosiaczek pomimo tam zachwytów to, to dużo jednak słyszę negatywnych opinii, że się przegrzewa, że jest głośny, że w ogóle to to tam jest przegięcie jakieś. I, i wiesz, tam jest tyle jeszcze tam niedociągnięć i, i w tym momencie braku mocy do, do, do pc ów że to tak naprawdę wcale nie jest potrzebne. A yy, ja naprawdę... Czasami nie widzę do końca różnicy, jak oglądam jakiś materiał. Na, na, na, na, Mówię w tym momencie wiesz o Netflixie, o YouTubie, który ma automatycznie ustawianą jakość, ale zawsze sobie możesz podejrzeć na, na żywo na telewizorze, jaka aktualnie jest zaczytana. Tak, tak. tak w lewym górnym rogu. No. No, można tam sobie akurat Mówię w telewizorze z aplikacji, tak? Więc to tam aha, trochę inaczej aha, się odbywa. E, jakiś tam jest przycisk do sprawdzania informacji o, o pliku. Głównie na YouTubie wiesz, są, są te rzeczy. I, I mówię raczej, skupiam się na jakichś konkretnych kanałach, nie, że tam gdzieś przypadkiem na coś trafię, czyli e, wypada tutaj wartość, nie wiem, że z, zjebany ktoś coś nagrał, nie materiał. E, zdarza się tak, że. Materiał mam wczytany w 720 i wygląda on po prostu wiesz, świetnie i cudownie z wykorzystaniem jeszcze tego trochę podkręcania, które ma telewizor, eee, a wychodzi mi na to, że, że, że wiesz, jak mi coś leci w 4K, to tak naprawdę nie dostrzegam tego do momentu, aż mi nie zeskoczy niżej jeżeli wiesz Aha. co mi, że widzę ten moment wie, przeskoczenia, wie, tak? wie. Czy nie, nie że oglądam i mówię o jakie wielkie, wow, cudowne tylko do momentu kiedy po prostu mi wiesz następuje przeskok to dopiero wtedy mam świadomość, że ty to się wczytywało w 4K i tam wiesz internet nie wyrobił, nie? więc w zupełności tutaj full HD wystarcza, tylko dobrze jak ten telewizor faktycznie ma większe możliwości bo to, to, to działa na jego korzyść tak, takie jest moje zdanie i nie ma się co z tym spinać i ja bym się bardziej skupiał na 60 fpsa bo to jest zawsze przyjemne, na większej ilości szczegółów i tych wszystkich wykorzystania efektów, takie jak wiemy, że, że potrafią wciąż robić dobrze, e, nawet z wykorzystaniem obecnej generacji konsol i, i tyle na temat tego artykułu. Wiesz, bardzo był fajny, fajny, dobrze, dobrze pociągnięty w tym temacie i mm, wiesz doskonale, że ja jestem jakiś tam w sumie nie za specjalnie nakręcony na to, żeby wiesz inwestować tutaj zaraz w nową konsolę, w prosiaka od razu na, na pierwsze rzut, nie wiesz, nie dlatego, żeby nie stać czy coś, tylko po prostu nie do końca widzę w tym sens. No. Ja tak samo, ja, ja tego Rafale nie mam, to jest dla mnie... To jest... Wiesz, co innego co innego wyjebać półtora koła na wiara, który ci daje coś zupełnie innego i nowego, także kurwa no tak, na... tak. nawet jak to na godzinę w tygodniu odpalasz to zawsze jest wiesz wyjazd z kapci, nie? Rafale? Czyli co? Finito? E, Poczeka, bo ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że ostatnio oglądam sobie Jessica Jones na Netflixie. W ogóle już ją skończyłem. O, tą drugą wreszcie nadgoniłeś No, już ją już, już skończyłem. Ale, ale o, o co mi chodzi? Słuchaj, oglądam sobie i tak jak oglądam, oglądam, oglądam. Jest jakieś tam ciemniejsze miejsce i tak mówię kurwa, jak to beznadziejnie wygląda, nie? Ja tak patrzę sobie i zobaczyłem, że, mia że, że miałem 720p. Nie wiem, być może coś ściągałem, na komputerze być może na konsoli, być może gdziekolwiek indziej, albo po prostu ktoś mi zżerał net no nieważne, miałem 720p i faktycznie zauważyłem, że ten obraz jest słaby, ale przy ciemniejszym, przy ciemniejszych pomieszczeniach, tam już trochę tak bardzo, taki większa pikseloza trochę wchodziła i jakieś takie rzeczy nie? to, to zauważyłem y a Full HD no, na razie Full HD mi starcza no, bo nie mam 4K jeszcze, tak i ja tak samo jak ty nie czuję potrzeby jeszcze kupowania tego, aczkolwiek ty już telewizor masz, a jeszcze nie. Yeah, by the way. E? Masz telewizor? Oczywiście, że mam. No to po mam, co jestem? brałeś? Z... Nie no. no, mam, jestem zadowolony. No. Wiesz, dużo, dużo gdzieś tam oglądam na konsoli, też to lepiej wygląda. No nie było sensu brać wiesz innego, zwyczajnie. No aż... aż... Aż zastanawiałem się, czy Jessica w ogóle miała Full HD, no nie? Ale później dopiero ogarnąłem temat, że chyba coś faktycznie miałem odpalonego, no nie? Nie, one w ogóle wszystkie od czasu... E... Pff, czekaj, żeby nie skłamać. E... Bo to były wszystkie produkcje Netflixa. No, nie? Te Marvelki. E... I, i, I któryś serial się rozpoczynał od sceny w kanałach. E... To był... E albo Iron Fist, albo Daredevil 2. W każdym razie od tamtej pory wszystkie, wszystkie, wszystkie te ich seriale już były produkowane w HDR-ze z obsługą HDR, wiesz bezpośrednio, nie? I z automatu, wiesz, się tak wczytało, wczytywał obraz, się automatycznie przełączał na, na te HDR. -y. I to, to, wiesz, to wiadomo, że to urywa czapkę bardziej, jak masz ten lepszy telewizor, a yy, a nie aż tak bardzo, jak, jak masz zwykły, ale tak czy inaczej zawsze to wygląda o wiele lepiej tonalnie, że, że, że ci się po prostu to światło lepiej tam rozkłada po całym ekranie i, i fajnie jest na to popatrzeć, nie? Aby uwagę, hmm. że to jest inwestycja, wiesz, rzędu tam ja wtedy miałem dobrze zakombinowane i mi to finalnie wyszło, e, żeby nie skłamać e, 2300 zł z uchwytem i jeszcze słuchawkami e, dodatkowymi, no to, to, to, to naprawdę, wiesz, kurwa śmiech na sali i okazja, nie? Jak tam, wiesz, wysłuchujesz historii, tu telewizor raz na 10 lat, 8 tysięcy, wydaj tylko OLED i tak dalej. Wypierdolę, no wolę za dwa lata kupić kolejne, wiesz, za, za, za 2-300, który będzie po prostu jeszcze większy jeszcze miał tam lepsze bajery, a tego wsadzę do kolejnego pokoju. No, przynajmniej będę miał w każdym pokoju telewizor. No tak. No tak, e, no tak Rafał, e, no widzisz. No dobra, e, słuchajcie, no i myślę, że teraz już na, na pewno będziemy kończyć, więc wpadajcie tam, gdzie powiedziałem, gdzie macie wpaść dołożę jeszcze coś do tego, nie no i oczywiście pamiętajcie, że jesteśmy na każdej normalnej aplikacji na telefonie więc iTunes i inne te Podcast Addicted akurat ja używam to tam sobie możecie nas i, i na pewno będziemy bez imienny podcast, szukajcie na wszędzie i słuchajcie nas wszędzie i na pewno zapraszamy Was za dwa tygodnie, tam będzie grubo a ja może w międzyczasie nagram jakiegoś loot crate'a, zobaczę jak jeszcze będzie dalej szło. Słuchajcie, no i, i ten 115 odcinek, 115 odcinek dobiega końca, próbowaliśmy przedłużać jak bardzo się dało i w sumie dosyć dobrze, że to zrobiliśmy. O takich e... głupotach to dawno już nie gadaliśmy. No, w sumie tak, ale to, to przynajmniej następnym razem będzie już taki większy konkret. Więc e, słuchajcie, moim, moim gościem standardowo był Rafał Radomski. Jakim kurwa gościem? No, że w składzie jesteś, no. No już, już. O, o, no, dobra, o. Późno dobra. jest. późno dobra, jest. A, dziękuję. Późno witam jest. ponownie i żegnam jednocześnie. Okej, okay, więc standardowo był Rafał. E, dzięki Ci, Rafale. E, ja prowadziłem tym razem ten odcinek, więc... E, sorry. E, więc Krystan Kębder, tak. I e, słuchajcie, standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. E, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Cześć.